Witam, Pana makija, podcast o grach komputerowych i konsolowych, odcinek 369, ja nazywam się Damian Paluhaka-Dachman i ze mną jest Piotr Kuldan aka Kuldan. Dzień Witam. dobry, wieczór, cześć, czas, Nowy ci przed słowa. A, właśnie nie wiedziałem, czy Zawsze. mam powiedzieć, eee, witaj Piotrze. Tak... To. Cześć Damianie, cześć, słuchacze, chcę tutaj, słuchaj, wy, wyczułem, ja powiedziałbym, disturbance in a force, dlatego, że nie dodałeś, ale mhm. nie tylko. A właśnie, widzisz? No, ale i nie tylko. Co, A będziemy dzisiaj dzieje? o nie tylko dużo, dużo mówić. Znaczy właściwie, bo, bo gier jest kilka, ale z mojej strony to są same, same starocie, więc postaram się nimi nie, nie zawracać głowy. Ode y mnie jest świeżynka, ale jeszcze nie... nie przy, to jest, jak to się mówi? Pierwsze wrażenie. O. Tak, tak, tak. Y Pierwsza rzecz, którą obiecałem podzielić się, zresztą cliffhanger z, z grupy Fantasmagieria, Yy, zapewne widziałeś zdjęcie, które rzuciłem. Na, na, no, ja na czekam na tę historię. Jestem cały... W nie, wiesz, nie mogę siedzieć na krześle, żeby się dowiedzieć, jak to, o co się działo, o co chodzi. Tak, słuchacze znają nas jako łowców kolekcjonerowskich okazji, bardziej tak niż kolekcjonerek. Tak. Więc yy, a Ty masz całkiem fajną kolekcję kolekcjonerek, które udało Ci się właśnie w dobrej cenie znaleźć. Ostatnio rozmawialiśmy o e, figurce związanej chyba z Assassin's Creedem, o ile się nie mylę. Tak jest. Yy, I ja... Będąc, jak to zwykle, na przerwie po, po galerii, takich pawilonach handlowych sobie przechodząc, wpadłem do GameStopu. GameStop to chyba wszyscy wiedzą, co to jest. To jest sklep, który specjalizuje się w, właściwie w, w grach tylko, ale ostatnio, ze względu na to, że gry się gorzej sprzedają, wiadomo, cy cyfrowy rynek, to, to też zaczęli sprzedać różne gadżety i, i jakieś figurki, gry i tak dalej. No i oczywiście sobie tam przeglądałem fi figurki, jak to się mówi, i trafiłem właśnie do sekcji, gdzie były różne gry wrzucone w promocji obok w ogóle piękna figurka Harley Quinn, A taka wiesz do przynajmniej 60 centymetrowa, tylko że bardzo droga, chyba 80 euro. Ale tak kątem oka życzyłem, patrzę pudełko w wersji Gold, Gold Edition, właśnie taka kolekcjonerska edycja gry Lara Croft and the Temple of Osiris. I na pewno że to jest ta gra z, z tych takich spin-offów Tomb Raiderowych. Mm. Znaczy, to, znaczy to są nadal gry z Larą, tylko to są gry po prostu a to jest to pierwsze, 2004 to pierwsze. roku. To dobre, ta. tak? Polecane. O, to widzisz, to bardzo ciekawe. No i tak patrzę i nie mogłem uwierzyć, bo widzę naklejkę, prawda, z ceną. Taka wiesz, promocja 2,99, czyli niecałe 3 euro, prawda? Tam przecena z jakiejś tam ceny, która kiedyś była, nie wiem, 35 euro. Prawdopodobnie to była taka cena pierwsza, nie, bo wątpię, żeby ta gra więcej kosztowała, no bo to jest jednak yy, raczej coś małego. No to długo się zastanawiałem, zbiorę, prawda, to pudełko, tam biegnę do kasy i wiesz, i oczywiście ekspedient pogratulował mi fantastycznego strzału, że tak znalazłem, no nie, że 2,99. Wbija to na kasę i zgadnie, co się okazało. Że jest po 0,99. Blisko. blisko. Kolejna obniżka. Kolejna okay. obniżka i obniżka była do zgadnij jakiej ceny. Jeszcze drugi strzał masz, drugi strzał. Byłeś taka, blisko. 2,99 no, złoty, znaczy euro 99 cent. O, jak to? Jeden cent. I wiesz, po prostu to tak... sztuki już na Nie, wadzie, nie bo na oni to wiesz to jedno mieli, to, to nie jest tak wiesz, że, że, że oni tam po prostu mieli. Prawdopodobnie pozbywali się tego z, z magazynów i, i najpierw nikt, i to nie poszło za 29. Nie, nie, nie, nie. Nie, oczywiście, w Wielandii wycofuje się transakcje takie jednogroszowe, tam zaokrągla się, no więc ja już nawet 10 centów, bo chciałem zapłacić, taki byłem podekscytowany, ale okazało się, że po prostu nie przyjął pieniędzy i za darmo. Więc kupiłem za, za darmo kolekcjonerską grę. I to jest bardzo fajne wydanie. Oczywiście yy, yy, nie jest jakoś przebogaty jak na kolekcjonerskie, ale tam jest taka bardzo fajna mała figurka Larry Croft z, z Bubblehead. Taka naprawdę śliczna, bardzo ładna. W ogóle można postawić, ja już sobie postawiłem się. Jest mały album, tylko ja to nazywam, wiesz, no, taki, taki pseudo-album. Jest mapa tego świata, tylko że nie na, na szmatce, tylko na, właśnie na papierze. I, I oczywiście z gra z, z, z karnetem, tam, nie, czyli masz ten season pass jeszcze na ten. Więc y, naprawdę, y, nie wiem, czy ktoś przebije kiedykolwiek tą ofertę, więc jeśli, jeśli ktoś po prostu znajdzie, nie wiem, y, na przykład y, Dark Souls 3 edycję kolekcjonerską za jednego centa, to myślę, że y, wtedy to już będzie nie, nie, nie do tego. No, ale to są takie przypadki, prawda, że y, jak ktoś się, mówi, wiesz, karma na to wpływa. Na pewno też tobie się w życiu zdarzyło coś szczęśliwego i wiedziałeś, że to wypływało z twojej pozytywnej energii, prawda? Jakby ty dałeś naturze, naturze na tobie. Tak to sobie, prawda, tłumaczę, że, że to była karma. No ale tyle To to myślę, że ucieszyłeś się. Ja zawsze, ja uwielbiam, kiedy to promocja okazuje się, że jest na coś promocji i dowiadujesz się dopiero przy kasie. No, to jest, to jest rzeczywiście coś takiego fajnego, bo zwykle mi się zdarza tak w sklepach spożywczych, nie? Że tam jakiś kupujesz coś i okazuje się, że jest jakaś promocja, że dwa w nie jednego, czy coś w tym stylu, no? Ale tak właśnie, żeby, żeby na gry była promocja, to nigdy się nie zdarza. Zwykle, y, chociaż, też też nie może tak być, bo akaty, nie wiem jak jest w Polsce, ale generalnie jak jest cena jakaś naklejona na pudełko czy w, i, i ta cena nie, nie została przeklejona przez siebie z, jakiejś, z jakiegoś innego produktu, tak jakby sklep musi honorować to, co było na, na tym. Różnie się to oczywiście zdarza, no nie? Czasami jest tak, że ja ostatnio yy, Wiesz, ja znam takich yy... osób, którzy przyklejają ceny w ogóle, więc... No Tak, ale to już jest w ogóle... No, ale no, no, są zdolni, no nie? Teraz jak są te kasy samoobsługowe, to na pewno takie rzeczy mogą przechodzić, chociaż te kasy są dosyć inteligentne i one ważą produkty, więc to nie jest takie proste e, kombinowanie. Ja powiem Ci, że jak, jak mówimy o takich okazjach i tak dalej, to ja jestem absolutnie mistrzem, e, jeśli chodzi o... E, uwaga, uwaga, to będzie też zabawne, e, ale robieniem oszczędnych zakupów w Tesco. Mhm. Dlatego, że tam jest ta, wiesz, karta, że tam zbierasz punkty, coś tam, oni te przesyłają bony, przesyłają bony na, na konkretne produkty, jeszcze czasem tą gazetkę, nie gazetka, no i jakkolwiek by śmiesznie to brzmiało, ale kilka razy udało mi się na jakiś tam większy zakupów oszczędzić tam, wiesz, 80-70 zł. uważam, no, jest... że całkiem spoko, no wiesz, taki, takie, dwie takie oszczędności, mamy jedną grę na pacetę. No właśnie to chciałem powiedzieć, no nie, że albo albo jednak jeden indyk, albo właśnie gdzieś, albo jakaś większa gra pecetowa, tak, tak, tak, dokładnie. No ale to jest. <głos> to się mówi, ja mówię, karma. Cieszę się strasznie z tego. Oczywiście. Nie miałem czasu jeszcze, żeby, żeby zagrać. Ja już kiedyś o, dy, grałem w wersji nie pamiętam, czy w, w plusie kiedyś nie było troszkę, czy w jakiejś innej promocji. Ale no, jak to się mówi, cieszę się. A to tyle z tych moich historii. Nie, nie będziemy rozmawiać chyba o, o Włotzech jeden, bo jeszcze chyba nie widzieliśmy. No nie, zwłaszcza ja. Nie wiem, Piotr, może czekasz pewnie na dobry moment. Ja czekam, aż wyjdzie jakiś taki pak, wiesz, wszystkie nowe Gwiezdne Wojny i wszystkie stories w jednym, tym, w jednym zestawie, sześć filmów. Tak, ale oni troszeczkę po, po, pokombinowali, dlatego że to jest właściwie epizod y, 3,5. Tylko on nie jest wliczany właśnie do epizodów, więc on się nie pojawia z tą czołówką i tak dalej, więc to jest tak e, taki, taki spin-off, prawda? I, i, no I. Ja mam ochotę to zobaczyć, dlatego że zwiasty mi się bardzo podobał, no i z tego, co wiem, to nie jest to nie jest po prostu odgrzewanie tej starej historii w jakby w nowych szatach, więc to nie jest taki bezpośredni, czy, czy, czy bardziej pośredni remake, więc... No i generalnie t, t, ta główna aktorka jest, jest bardzo sympatyczna, więc jakby jest wiele elementów, które nawet nie są specjalnie związane z Gwiezdnymi Wojnami, które, które kuszą, żeby ten film zobaczyć, więc być może w następnych odcinkach wrócimy do tych Gwiezdnych Wojen. Z tego, co wiem... Ja cały czas z e... tyłu głową jedna rzecz mnie Ile, w sensie w którym momencie będą więcej niż dwie gejów do wojny w jednym roku? Kiedy, kiedy, bo na razie chyba plan jest taki, że co roku będzie, że za rok będzie ósmy epizod, za dwa lata będzie kolejna story, za trzy lata będzie dziewiąte epizod i tak dalej, to zastanawiam się, w którym momencie będzie to przesilenie, żeby było, no bo wiadomo, że to do tego dojdzie, wystarczy spojrzeć na filmy o superbohaterach no i no to jest... No znaczy wiesz co, przykład... oni nie muszą tego robić, bo oni, to jest tak jak nie wiem, z, z grami, prawda, jak masz Ubisoft czy i tak dalej, że po prostu mają takie duże gry, które mogą w różnych, y, y, y, znaczy różne marki, które mogą w różnych y, etapach y, w ciągu rąku y, wydawać, nie? I no Marvel, w tym przypadku Disney, tak, no ma ma, ma te, to uniwersum kinowe Marvela, które, które produkuje filmy też co roku, więc jakby y, daj, ma zatrzęsienie tych blockbusterów ale wydaje mi się, że fajnie gwiazdy nie narzekają na dlatego, że tak, że jest ten serial. No on jest bardziej dla dzieci, ale, ale jest. Rebelianci, teraz chyba trzecia seria się pojawiła. No są gry, prawda, a Battlefront zdaje się dostanie jakiś taki duży dodatek. Czy już dostał, czy jakoś tak się to, to, to pojawia. Ja czy tam regularnie wychodzą te... No ale jakiś związany z Rogue One nie, nie wyszedł, bo wiem, że jak jest. No, z że średnią. w wyszedł, tak, więc naprawdę jakby więc wojen, fajni fajnie nie muszę e, narzekać jakby na brak e, na brak rzeczy, które mogą robić e, w związku z tym swoim hobby. Mm, jest jestem. W ogóle dużo ciekawych rzeczy się dzieje, się o takich, wiesz, takich popkulturowych, to nie, tam e, Prime, e, czyli Amazon Prime, tak? Czyli ta ta usługa streamingowa wideo weszła właściwie do, do krajów, w których wcześniej wcześniej nie była. Chyba poszerzyli swój rynek i to tak globalnie o jakieś chyba 200 krajów. Tak tak gdzieś przeczytałem, że to, że to mniej więcej tak wygląda. Wcześniej to były wybrane miejsca. Stany, Ameryka, chyba nie wiem, może jakieś kilka innych krajów w Europie. Stany, Ameryka. Anglia, chciałem powiedzieć, UK, nie? No bo na przykład to w Irlandii nie było. Ja trochę żał żałowałem, bo, bo, bo jest parę takich seriali. Man, które chcia... pewnie. No właśnie, tak. I, I teraz będzie druga seria, więc to jest jakby są perełki, które, na które warto zwrócić uwagi, uwagę, ale nie ma ich aż tak dużo jak na Netflixie. Znowu Netflix też jest ograniczony lokalnie i kiedy słyszę właśnie, co się pojawia na przykład, co jest w ogóle dostępne w Netflixie u was, prawda, w Polsce, a co ja mam, to też mnie trochę boli, no nie, ale z drugiej strony i tak jest tego tak dużo, że no nie ma czasu, żeby wszystkiego, wszystko obejrzeć. Zwłaszcza, że Netflix ostatnio pojawił jakiś tam, prezentował listę rzeczy, które się w przyszłym roku pojawiły od nich, takich, wiesz, ekskluzyw no właśnie, jakieś nowe seriale science fiction y, będą. Ja y, jestem abonamentem, znaczy mam abonament i Netflixa, i HBO, i Kanal Plusu, tylko szczerze mówiąc, kompletnie nie mało czasu korzystać z tych rzeczy. I nawet to, to też jest ciekawostka. Ostatnio się nad tym zastanawiałem, że e, i będę się nad tym bardzo mocno zastanawiał, kiedy będzie mi się kończył e, mój dostawca telewizji, mhm. e, bo tak naprawdę ja mam wykupiony ten pakiet, wiesz, premium, gdzie to o, wszystkie kanały o, f, i tak dalej. A oglądany jest kanał dziecięcy, czasem, mhm. no bo od kiedy jest Netflix w domu, to okazało się, że Netflix Kids totalnie wypełnia potrzeby zwłaszcza, że teraz jest po polsku w większość rzeczy, totalnie wypełnia potrzeby oglądania filmów tak. dla dzieci. E, I e, gra o Tron na HBO. Mhm. Natomiast jeżeli dojdziemy do tych pięknych czasów, które teraz chyba właśnie w playu się stały, że możesz wykupić HBO GO po prostu jako usługę, sam tylko i wyłącznie abonament na to, Chyba to kosztuje teraz 25 zł miesięcznie. To jest bardzo. To mało. ja bym od razu w ogóle się na tej chwili nie zastanawiał i zamiast płacić 90 zł za swój abonament telewizyjny, który znaczy nie mówię o RTV, tylko, znaczy RTV, tylko mówię o abonancie tam NC. Tak to bym po prostu z tego zrezygnował z telewizji satelitarnej i przerzucił się tylko i wyłącznie na, na, na, na internet, tak na, na Netflixa. No, i rzeczywiście, na tak HBO. wiele osób robi, dlatego że w Polsce to jeszcze taki y, duży problem nie jest, dlatego że y, jak masz kablówkę, gdzie wie, przecież mamy bloki na niej, te sieci kablowe są na przykład dużo tańsze niż na przykład y, kablówka w Stanach. Ja nie wiem dokładnie, ile potrafi taki, taki wypasiony pakiet kosztować, ale, ale, taki normalny jeszcze z kanałami sportowy, z kanałami sportowymi i tak dalej, to jest, to jest przynajmniej 100 dolarów. Przynajmniej. No, oczywiście tam w, w to może być wliczony internet coś stylu, ale to jest, to jest dosyć duży wydatek. No w Polsce to oczywiście to może nawet więcej wiedzieć niż 100 zł, czy tam 200, czy coś takiego, ale chodzi o to, że po prostu nagle okazuje się, że właśnie Netflix za, za 40 zł miesięcznie, plus na przykład, nie wiem, teraz Amazon Prime będzie miał promocję, że też nie będzie za dużo kosztował. 25 zł za HBO i tak dalej. Jesteś w stanie zbudować sobie właśnie z tej telewizji na, na, na żądanie dokładnie to, co chcesz. To jest tak, jak... Y, Pamiętaj, jak, jak jak było z iTunes, prawda? Jak iTunes weszło, to, to ta siła y, przekonania i, i perswazji Steve'a Jobsa, y, ta odwaga jego, żeby, żeby być, y, żeby stać przy swoich przekonaniach, przez, że, że muzykę, że albumy można sprzedawać, że piosenki można sprzedać na sztuki. Że wcześniej to było tak, że oczywiście singiel był sprzedawany, ale jak chciałeś mieć na przykład, nie wiem, te kilka piosenek na których ci zależy, to i tak musiałeś kupować cały album. Czyli na przykład, nie wiem, musiałeś zapłacić, nie wiem, powiedzmy, że niech to będzie 60 zł, tak, za płytę. A nagle się okazuje, że ktoś mówi, że możesz teraz kupować piosenki za, za 3-4 zł na przykład pojedynczo. I, I wiesz, jakby to zmieniło w ogóle sytuację, prawda? Że, że, no, rynek muzyczny oczywiście się zmienił, też ze względu na popularność Petrujek, ale ale wiesz, ale... To przejście, ta, ta, ta, ta zmiana totalna sposobu dystrybucji, prawda, właśnie iTunes i tak dalej, to zmieniło wiele rzeczy i, i no teraz obserwujemy tą zmianę, jeśli chodzi właśnie o właśnie telewizję. czy telewizja nadal funkcjonuje, jest, jest mocnym medium, dlatego że telewizor zwykle jest włączony właśnie w takich godzinach, gdzie, znaczy dużo jest programów takich, no, pewnie nie oglądasz, bo jesteś wtedy w pracy, ja też jestem w pracy, ale czasami mam w ciągu dnia wolne, to, to są takie programy, jakieś takie telewizje śniadaniowe, ciągnące się właściwie przez cały dzień. Jakieś programy, których normalnie byś nie oglądał. Jakby to, co nas interesuje, to zwykle jest właśnie rzeczywiście w takich godzinach wieczornych, ale też jesteśmy wtedy zmęczeni, mamy inne zajęcia i tak dalej, więc tak. Korzystamy później albo, właśnie, z, z, z DVR-u, że sobie coś nagramy, albo właśnie gdzieś z Netflixa i tak dalej. Wiesz, więc... co no, ostatnio, przepraszam, że przerywam, ale właśnie to idealnie pasuje do tego, o mówisz. Ostatnio rozmawiałem z Pawłem Matulą, yy, albo z Tomkiem Pieniakiem, ch chyba to, to akurat chyba było z Pawłem, pozdrawiam i mm -hmm. yy, bo, bo rozmawialiśmy o tym, że nie oglądałem jeszcze Gwiazdy tej części, więc powiedziałem, mam nagrane z HBO, mm -hmm. na tak. co Tomek albo Paweł zapytali mnie, czy obejrzałem od Maxa, to Paweł był, to teraz że to Czy obejrzałem od Maxa? Więc odpaliłem swoją nagrywarkę i nagrałem filmik, jak lecę po nagranych filmach. Mm -hmm. I wiesz, tam, kapitan Phillips, Mad Max, generalnie same oskarowe, hitowe, najlepsze produkcje, które zostały nagrane, ale do tej pory nie było czasu, żeby je obejrzeć. No dokładnie, to jest po prostu, tak jak to chyba, albo ostatnio mówiłem, bo jakiś czas temu, może parę odcinków temu, jak rozmawialiśmy, że, to, że właściwie teraz kolekcjonujemy to, jak lubiliśmy kolekcjonalnej znaczki, czyli po prostu mamy filmy, które chcielibyśmy obejrzeć, że z grami jeszcze się pilnujemy, ale też jest tak, że właściwie też dokładamy do tej listy, w tych promocjach kupujemy te gry, do tej listy nie, ciągnącej się w nieskończoność gier, w chcielibyśmy zagrać, filmy, które byś miał obejrzeć, seriale. Ja już nie wiem, wiele razy planowałem w ogóle wracać do miasteczka Twin Peaks, do, do archiwum mix i tak dalej, i to tak dalej. To, to jest dokładnie to, o czym tutaj mówiłem ostatnio na Twitterze, że martwiłeś się, że nie kupiłeś jakichś gier w promocji, a teraz znowu są drogie. Spokojnie, będą kolejne no promocje. Tak, I w momencie, w którym naprawdę będziesz chciał to kupić, to wtedy to kupisz. Ja tak, ja cały czas się teraz waham z myślą, czy kupić Duma. Bo mm -hmm. był Duma w bardzo dobrej promocji, ze sklepu, który już niestety się zamknął był czyli w Games Republic, za 58 zł. No ale uznałem, że ach, no nie, no w sumie i tak nie będę teraz w niego grał i go nie kupiłem. I za każdym razem, jak gdzieś mi wyskakuje, że tam wiesz, 75, 80, to gdzieś z tyłu głowy jest takie a mogłem go wtedy wziąć za te 60, ale z drugiej strony i tak bym w niego nie grał, i tak by czekał, leżał na mojej Steamowej półce i tyle, nie? No, tak. Ale a propos Duma, nie wiem, czy widziałeś Daniel Dwyer odszedł z Games Spotu, Spot? Spot, tak, tego, tego serwisu, i założył e, kanał, w tym. E, no Clip, bodajże. Tak, No Clip, który no, kręci właśnie z pomocą. E, e, Kickstartera? No, kick, tak, takich sponsorów, e, bakersów, chyba to z Patronite. filmy dokumentalne i jest, e, najnowszy odcinek jest o Dumie. Jest bardzo ciekawy moment e, w tym filmie, kiedy pokazują Duma 4 i tego Duma, który był, e, no, na którym pracowali dawno, dawno temu i. i projekt totalnie zarzucili. Nie wiem, czy widziałeś w ogóle to. Że to była tak, tak, mocno tak. fabularyzowana historia. I właśnie zupełnie nie, nie dumowa, tylko tam brudna przyszłość ziemi. nie, To wyglądało tak. bardzo interesujące. Jak ja to zobaczyłem, bo te filmiki, które pokazywali, bo mam jakieś taki związek, który mi gdzieś tam wyciekł, fragmenty rozgrywki. Rozgrywka nie wyglądała interesująca, bo to było takie trochę przeplantanie między właśnie tym, co znamy, Duma, a właśnie trochę z Rage'a, którą był później, późniejszą migrą no i wiele takich elementów właśnie yy, znaczy, czy nawet wcześniejszą bo, bo nie wiem dokładnie w, w którym momencie ten Dom 4 powstawał, ale to, że oni po prostu tyle zainwestowali energii i czasu i w końcu doszli do wniosku, że zarzucałem ten projekt i tworzą zupełnie coś innego i, i, i sobie grę totalnie na akcję gdzie, gdzie fabuła ma marginalne znaczenie, to jest mind blow, ale naprawdę to, co widziałem w tym, tym zwiastunie, w tych filmach właśnie z, z Dom 4, to no, szkoda Szkoda, że, że, że nie zrealizowali tego i czasami żałuję, że po prostu gdzieś trafię na jakiś y, moment, bo wiesz, są tacy, takie newsy się czasami pojawiają, y, na pewno nieraz się z tym spotkałeś, że ta gra, kiedyś gdzieś tam ktoś na nią pracował, albo gdzieś tam wyciekł jakiś materiał z, z jakichś defkitów, które gdzieś zostały sprzedane i tak dalej i pracowano na taką i taką grą. I z jednej strony, no nie, próbuję to puszczać mimo uszu, ale z drugiej strony ogarnę mnie taka trochę żałość, Kurczę, to jest ta gra, w którą chciałbym zagrać, a ona już nigdy nie powstanie, bo to studia albo już nie istnieje, albo, albo zmieniło się koncepcje i projekt totalnie został zarzucony. No i to, no szkoda, szkoda trochę. tak. Ale to a propos, e, propos Duma, taka inna historia. Polecam taka e, Doom Resurrection. Jest jest w to, w ogóle to ci, dokument. Ja ostatnio odkryłem, że znajduję ogromną przyjemność w oglądaniu różnego rodzaju dzienników europejskich. Mhm. które czasami, mimo że dotyczą czegoś zupełnie innego, ja wiem, że one są bardzo mocno PR-owo przygotowywane i to są po prostu materiały reklamowe, to czasami z nich można wyciągnąć jakąś ciekawostkę i coś to mnie absolutnie rozwaliło. Kilka dni tam pojawił się materiał, który Sony zrobiło, znaczy PlayStation, w ramach reklamy God of War'a, oni mają jakiś taki projekt, który się nazywa Gamers for Makers, czy tam, whatever. Rzecz polega na tym, że wynajdują sobie jakiegoś człowieka, żeby wiesz, było dobre, Human Touch był dobry, który jest fanem jakiejś gry i zapraszają go do tego studia. W tym przypadku chodziło o chłopaka, który mieszka w Meksyku, jest ogromnym fanem God of War i został zaproszony właśnie na pokaz, znaczy na prezentację God of War na E3. No i do tego jest wszystko ładnie dorobione, jak wiesz go tam wynaleźli, on opowiadał, że tam jest w ciężkiej sytuacji, że mieszka z mamą, która jest ciężko chora i tam musi wiesz, pracować na cztery etaty, żeby się nią zajmować i tak dalej. I jedne co Sercze lubi to właśnie się wracać wraca, no. i grać. No mówię, Human Touch na 300%. Mhm. Natomiast to jest przeplatane z rozmowami z, z deweloperami i właśnie rozwaliło mnie kompletnie, jak creative director gry powiedział, skąd się wziął pomysł na to, żeby w grze był syn godowora. Dlatego, że jego dziecko miało potworne problemy z zasypaniem i doprowadziło go do absolutnego szału i w momencie, w którym którąś tam kolejną noc rzędu walczył z tym, żeby uśpić swoje dziecko, zastanawiał się, co by Kratos zrobił w tej sytuacji. No to współczuję bo taki wie, taka wizja, że zastanawiał się, co by Kratos, jakby Kratos uśpił swoje dziecko. Grałeś te te, te te wersje, znaczy wiem, że one później miały swoje reedycje HD na, na, na PlayStation chyba 3, o ile się nie mylę. Te, te wersje gry na PSP. Tam Chains of the Olympus. Tak, tak, tak. Ono było w plusie, wszystkie chyba właściwie po kolei. Tak, i tam była taka scena, w której e, jego córka m, prosi go, żeby on się nie opuszcza, ony musi odepchnąć. Jakby, no, wiesz, gra się nie w ogóle nie może zostać w tym takim, w takim, takim, e, takiej, nie, to się chyba tak z angielskiego mówi limbo, nie? Że jesteś po prostu w takiej. O przestrzeni, gdzie, gdzie czas się zatrzymał, nic się nie dzieje, tam jakiś kroczysz w jakichś trawach i nie posuniesz dalej, jeśli nie odepniesz tej córki, wiesz, nie, ten, ten ostatni element ludzki, człowieczeństwa w sobie nie porzucisz, no nie, i, i, no to jest, to jest ciekawe, no ale wiesz, wiesz, to są takie ciekawostki właśnie, co, co kogoś inspiruje, dlatego, że inspiracja zwykle, znaczy pomysły przychodzą czasami właśnie w bardzo niespodziewanych chwilach, no ale to jest, to jest też ciekawe. Nie wiem, to, to co? Możemy zrobić kulturalny kącinny teraz, a później porozmawiać o grach, w nie wiem, jak, no, sobie sobie Ale proszę bardzo. Bo na Netflixie, porozmawialiśmy o Netflixie i na Netflixie pojawił się bardzo fajny film. I to jest premiera właśnie typowo Netflixowa. W sensie, że ona nie, nie trafia wcześniej do kin. Nie była na, nie ten specjalnie właśnie... Bo wiesz, bo to jest cała jest, jest seria takich Netflix Originals czy Netflix original TV show or series, coś takiego i zawsze się zastanawiam na ile to jest prawda dlatego, że to są na przykład seriale, które też są w telewizji jednocześnie albo um, albo miały gdzieś indziej premierę więc no, powiedzmy z, z przymrużeniem oka na to patrzę ale pojawił się film Spectral teraz i nie wiem czy jest, czy funkcjonuje polskie polski odpowiedni tego tytułu to jest film Science Fiction dzieje się raczej w niekiej niedalekiej przyszłości. Jeśli bym powiedzieć, to na tyle niedalekie, że to może być, nie wiem, 10 lat przyszłość. jeśli w ogóle w grze w filmie jest, jest podana dokładna data, to mi troszeczkę umknęło. Ale generalnie akcja dzieje się w przyszłości. Na terenie, o ile też się nie mylę, właśnie to jest to, że moja pamięć płata mi figle dzisiaj, Mołdawii, Mołdawii, to taki dosyć tak, genialnie. Tak, znaczy oni szukali chyba takiego miejsca, które byłyby, nie wiem, może tożsamy z tym, co się dzieje w ogóle na Bliskim Wschodzie teraz, taki, wiesz, jak widzisz to, co się na przykład w Alepo dzieje, gdzie masz e, totalnie zniszczone miasto, gdzie, gdzie, gdzie właściwie e, cała, cała, e, cała scenaria to są gruzy, nie? Tam nie ma nic, żadnych budynków, które by normalnie stały, a nie byłyby zniszczone, wiesz, Tadadze, więc to mniej więcej tak wygląda, żeby się tam Amerykanie jakieś pokojowe e, w, misje prowadzą, nie że tak się wyrażę, i w każdym razie, co się dziwnego wydarzyło, tak? I, i żeby zbadać to, co, co się wydarzyło, ma człowiek, który wytworzył specjalne gogle, które pomagają, wspomagają żołnierzy. Takie Google Glassy, które dodatkowo potrafią jakby nie wiem, jakieś różne inne fale, które normalnie dla ludzkiego oka nie są widzialne, nie? To, to one, one je przekazują no nie, i te gogle wyłapują jakby duchy. O, że się tak wyrażę. I na to przykład. Jak w Fatal Frame coś, prawda? Coś tak. Final Frame, dokładnie. Niektórzy też no, widzą podobieństwa do, do Final Fantasy The Spirit Within, gdzie masz te takie. No, nie chcę za bardzo tego fantastycznego filmu z Final Fantasy spolować, <śmiech> sprzed 15 tak lat. świeżego, jest, nie? Tak, rewelacyjnie jest, ale generalnie tam jest coś takiego, że jakby w momencie, kiedy te te dusze, takie, które były, no nie, one przechodziły przez ciało, to one zabijały, wyciągały twoją duszę z twojego ciała i momentalnie cię zabijały. I to mniej więcej tak wygląda, jakby jakby ten duch atakował właśnie tych żołnierzy. I to jest moment, po prostu przechodzi przez ciało, jakby tracisz duszę i koniec, nie, wiesz, smażysz się od środka. I nie, oczywiście no jest, jest bardzo ciekawe to zaprezentowane wiesz, wizualnie. Yy, to, jest, to jest naprawdę bardzo wysoki poziom. Ale sama historia jakoś specjalnie jest skomplikowana, bo to jest mniej więcej tak, że wiesz. Jedzie naukowiec, który stworzył tego gle, i oczywiście nie z tym mózgiem, wiesz, że, że, jednak same mięśnie, prawda, nie wystarczą, że to taki, taka klasyczna opowiadka, że, że mięśnie, y, przegrywają w walce z, z, mózgiem, no, jeśli można tak to po po powiedzieć. Chociaż oczywiście tam jest ten wątek taki patetyczny i, i, i, i, trochę patosu takiego, że jednak żołnierze to są ludzie, którzy oddają, y, wiesz, y, krew pod i łzy, i, y, y, y, y poświęcają się i nie oglądają się za siebie i tak dalej. dalej, dalej. Ale cała historia jest fantastyczna, bo, wiesz, oczywiście, masz, masz e, pokazany, e, pokazaną walkę z tymi, z, tymi, z, tymi, e, z tymi spektralami, z tymi ponadnaturalnymi istotami, które właśnie e, no, są widziane tylko w ten w, w, w wyjątkowy sposób. Oczywiście oni tam znajdują później e, więcej informacji na temat, co to naprawdę jest, e, jak ewentualnie można, e, można to, to zwalczyć, chociaż też jest, to jest właśnie to, że... E, nie wiem, wydaje mi się, że pewne wątki w ogóle w, w popkulturze, one, one są tak ograne, że prawdopodobnie można by to wszystko gdzieś odnieść w ogóle do Homera, nie? Tak wiesz, pięta Achillesa, nie? Że, że masz Achillesa, który jest fantastycznym wynikiem, nigdy nie zniszczy, ale ma ten słaby punkt. To ma tą piętę i wystarczy w nią strzelić, co się wydaje takie proste i, i, i, i problem rozwiązany. I to samo ma przecież w Gwiezdnych Wojnach, że to wszystko można sprawdzić, prawda? Że gwiazda śmierci, no nie? To jest ten Achilles i... i, i... I ten reaktor, prawda, do którego wstrzymałem tą, tą, tą torpedę protonową, no nie, to jest właśnie ta pięta hilosowa i tak dalej. To jakby nie ma nic oryginalnego. Tu też mniej więcej taki zabieg został zastosowany, ale oczywiście no to jest tak, jak mówię, no to jest taka prosta historia, która być może w kinie by ją się inaczej oglądało, ale tak, że, że ona trafiła na Netflixa, to świadczy o tym, że Netflix wie, jak produkować filmy, znaczy jak wspierać filmy, które z jednej strony są zbyt zbyt mało mainstreamowe, żeby się sprzedały, żeby to był wielki sukces, ale też są dużo więcej warte niż na przykład filmy, które oglądasz robione przez ten e, Asylum e, czy, czy Tromę, czy, czy, czy, czy, czy inne takie studia właśnie, które produkują na przykład dla, dla telewizji Syfy. Wiesz, że to jest nieporównywalnie wyższy poziom niż na przykład Sharknado, nie? E, jako, jako, jako przykład oczywiście, bo jako Sharknado taki, taki e, duży komercyjny sukces w sensie e, no, takiego science fiction, prawda, filmu, ale ale to jest to. I bardzo mi się podoba to, co Netflix robi. Kibicuję właśnie takim projektem. I naprawdę, jeśli ktoś lubi science fiction, yy, takie trochę z, z lekką nutą po, post-apo, nie? Bo, bo właśnie ten y, to zniszczone miasto, to znowiane miasto, wiesz, to wytwarza taki klimat. To naprawdę yy, bardzo, bardzo polecam, nie? więc to jest taki takich moich policajów filmowych. No nie, bo, bo, bo... Luźne I jest lekki, luźny i przyjemno w pewnym sensie. Tak, tak. Że na przykład stojąc w kolejce po bilety gdzieś, nie wiem, na Gwiezdne Wojny u, u, Water 1, można na przykład na, na telefonie komórkowym sobie odpalić Netflixa i obejrzeć Spectrala. Chociaż naprawdę warto jednak zrobić to w domu, na dużym ekranie. Nie wiem, czy to jest 4K, ale e, kto wie, ktoś ma 4K e, Netflixa i telewizor, to, to, to, to może z, zbadać. Z innych takich kulturalnych wiadomości to e, e, palpowy magazyn Okolica Strachu. Czwarty numer się okazał, grudniowy. To jest magazyn generalnie poświęcony kryminałowi grozie e, z, z opowiadaniami. Taki, próbuję to tak opisać, wziąłem nawet do ręki teraz specjalnie e, numer Okolicy Strachu, żeby powiedzieć co to jest. Więc to jest po prostu e, coś, co kiedyś byśmy nazwali takim magazynem palpowym. Czy to jest wydane na tanim, papierze ale to sprawia bardzo fajne wrażenie, mniej więcej to jest formatu e, tak połowa 4, tak A5. A, a jaka jest forma dystrybucji, bo nie? No to jest właśnie self-publishing tak zwany, czyli e, nakład jest około chyba tam set sztuk i wiem, że tam jakieś, jakieś formy są, prenumeraty możliwe i tak dalej, ale tego nie kupisz w kiosku, to musisz po prostu na Allegro sobie wyszukać, ewentualnie tam e, polubić na Facebooku okolice strachu i tam tam znaleźć informacje, więc magazyn właśnie jest bardzo ciekawy, bo on się składa z takich opowieści niesamowitych, wiesz, są jakieś opowiadania grozy, jakieś kryminały, jakieś takie wiesz, e, wywiady też są z, z różnymi e, e, tuzami właściwie e, tego gatunku, nie wiem czy kojarzysz takie nazwisko jak, jak Guy N. Smith to jest... Mm, jest wiesz, w latach dziewięćdziesiątych, kiedy, wiesz, otworzyły się bramy do, do, do literatury zachodniej i po prostu na całą masę, wiesz, wszystko się tłumaczyło i wydawało, bo to się sprzedawało setkaś tysięcy, była taka seria horrorów o zmutowanych wielkich krabach. I między innymi on, on tę historię... On opisał. Ja kojarzę chyba okładkę z tego, taki charytetem, tam zawsze laska w bikini była, nie? I... Tak, no to są takie, wiesz, typu właśnie tego, co widziałeś, jakieś piranie, takie, takie no to, to jest to jest pisane w sumie na poważnie, to nie jest taka duża komedia, to są małe książeczki, bo one zwykle miały tam, nie wiem, po 200 stron, to jest mały format, ale to się dosyć przyjemnie czytało ja miałem dosyć dużo, bo to jest, wiesz, no, no trzaskał tego jak najęty, no nie, więc jakby naprawdę, no w tym, w tym najnowszym numerze, na przykład masz też wywiad z, z Edwardem Lee, więc to też jest znana osoba z, z tego, więc dla kogoś, kto, kto się interesuje właśnie horrorem, grozą i i chciałby poszerzyć swoje horyzonty, dlatego, że w tym magazynie też jest publicystyka e, bardzo ciekawa, to niech się nie po okolicy strachu. No, tyle, tyle chciałem, żeby nie zajmować za dużo czasu, bo to jest jednak coś, co warto sobie wygooglać, zobaczyć, jak to wygląda, ale pomyślałem, że, że wspomnę o tym. E, zastanawiam się, czy coś jeszcze z kulturki zostało, żeby mieć już to, jak to się powiedziane, ładnie odfalkowane. No ja, chyba, ja, ja chyba nic ostatnio nie oglądałem. W ogóle ostatni tydzień mi tam, mi ja, no to wiesz, świąteczne przygotowanie, więc to jest... Y tak zwane szaleństwo. Znaczy ja miałem okazję zobaczyć e, Suicide Squad, że się pojawił o, na, na a ty Nie oglądasz na premierę? Nie nie oglądałem dlatego że mnie, mnie AKS zupełnie zaciekały i, i teraz po, po premierze właśnie już home video też na wniosku, że dobrze zrobiłem, że nie odmarnowałem czasu, żeby iść na to do kina. To jest, to jest ciekawy film w formie, ale on absolutnie nie ma sensu. E, w ogóle mnie nie, nie, nie przekonuje ta koncepcja, która tam jest zaprezentowana, bo jak, jak się domyślisz ta, legion samobójców, czyli Suicide Squad, to są ci tacy przestępcy, ale to nie są właściwie też przestępcy pierwszoligowi. Oczywiście tam się pojawia Joker, którego gra Jared Leto i to jest Joker moim zdaniem ze wszystkich Jokerów, ja nie, nie mówię tego słusznie, ale jednak najsłabszy. On jest taki najbardziej, jakby za tym jego szaleństwem nie stoi nic, nic więcej, no nie? Że, że po prostu... Y być może w wersji reżyserskiej jest, jest coś, coś więcej na temat tego jego postaci, jego relacji między nim właśnie a Harley Quinn, które, które jakby, która moim zdaniem najlepiej wypada w całym, w całym, w całym tym filmie, nie? ale cały, cały film to jest taka zlepka jakiś po prostu z bardzo efekciarskich potyczek, tak? W sumie niemal jak, jakby to to by się świetnie nazywało do, do, do kolejnej części z gry Arkham Knight, nie, czy, czy Batman Arkham, dlatego, że jest sytuacja, w której wielkie zło, bez wchodzenia w szczegóły, co się dzieje, wiesz, atakuje miasto, więc atakuje, to miasto jest ewakuowane, jest, spus jest spustoszone I, i ten Legion Samobójców jest wpuszczony na teren tego miasta, żeby się z tym, tym złem rozprawić, nie? Że oni są po prostu też, to są przestępcy i to nie są przestępcy tacy typu, że wiesz, ukradł komuś zegarek albo torebkę i tak dalej, tylko są, to są mordercy, to są złodzieje, to są, to są psychole. No to, to powiedzmy, to, to ma taki dodatkowy kolorek w tym wszystkim. Ale jest świetna muzyka, to, to mi się podoba i tam jest w ogóle na dużo nawiązać do, do lat dziewięćdziesiątek, wiesz, jakieś minemy i tak dalej, i tak dalej, więc jakby dla muzyki powiedzmy ostatecznie można, można, można zobaczyć ten film właśnie gdzieś, gdzieś ze znajomymi przypiwku albo coś w stylu a tak to to niespecjalnie jestem w stanie komukolwiek polecić Ale bo to wbił wbił że można zobaczyć przy znajomym przypiwku, brzmi tak sześć razy lepiej niż ogólnie falacha i tej krytyki, która poleciała po tym. Znaczy, bo problem jest taki, że nawet chyba sam reżyser nie był zadowolony z tego, co trafiło do kin. Ja nie pamiętam dokładnie tych opinii, które on wyraził, i, i stąd chyba y, trochę żałuję, że też nie miałem okazji zobaczyć tej wersji reżyserskiej bo ta wersja reżyserska, Extended Cut, ona jest dłuższa może, nie wiem, jakieś 10-15 minut, ale to zawsze jest tak, że no, pewne sceny mogą być troszeczkę inaczej przedstawione, mogą być dłuższe, może być więcej informacji, ale czy tak naprawdę to robi różnicę? No nie wiem, nie wiem. Dlatego, że cały film nie, nie wydaje mi się być atrakcyjny. On nie ma... Y on nie jest tak ułożony, jak na przykład filmy Marvela, tak? Że nie, nie są takie te, takie gładkie, takie takie, takie efekciarskie, ale, ale jednak e, e, gdzieś takie trochę moralizatorskie, no nie? Jednak no tu masz, tu masz próbuje się robić z, z przestępców, no nie, super bohaterów. Oczywiście tam nikt nie udaje, że jest superbohaterem bohaterem, wiesz, w tym sensie, że jakby nie, nie, nie, nie zapominają o swoich rolach, ale, ale to nie, nie jest przekonujące w żadnym stopniu. No tam jest, to jest cały motyw w ogóle, jak to się wszystko zaczyna, to jest tak jakbyś, nie wiem, Zbudował remizę i w tej remizie umieścił strażaków podpalaczy. I wiesz, i i, i wiesz, i te, i ci, ci podpalacze, no nie, tam się okazuje, że jeden jest taki super podpalacz. Ja nie mówię o tym akurat El Diablo, który jest akurat kontroli ogień, nie, ale chodzi o to, że po prostu i nagle jeden podpalacz robi wielki pożar, który ci inni podpalacze mają ugasić. I to, I to jest w ogóle ca cała idea tego wszystkiego. I doszedłem do wniosku, że, że po prostu nie widzę, nie widzę w tym jakby głębszej, e, głębszej myśli, że, że ktoś po prostu ma rzeczywiście miał taki ciekawy pomysł, nie? że próbuje się wykorzystać to, że wiesz, ludzie lubią negatywnych błaterów, że, że zawsze jednak jak patrzysz na przykład na, na, na Gwiezdę Wojny, to, to jest coś takiego magicznego w, w Lordzie Wejderze, że, że wszyscy, że wszyscy nie go lgnią, mimo, że to jest po prostu okrutny morderca, sadysta i tak dalej, tak dalej, ale jest coś takiego enigmatycznego w tej postaci, tak? On jest zły, więc więc na pewno ma jakąś mroczną historię, oczywiście tą historię poznaliśmy, prawda, w, w tych epizodach, ale ale chodzi o to, że tutaj masz przez tych bohaterów takich negatywnych, połowę bym z nich w ogóle wyrzucił, bo, bo oni nie pasują, wiesz, nie psują w ogóle rytm, no nie wiem. I nie jestem jakimś takim... Nie analizowałem tego filmu, wiesz, tak klatka po klatce, żeby na przykład później wiedzieć, co mnie najbardziej urze urze urzekło, w sensie ubodło, ale jednak przyznam, że ja bardzo lubię Harley Quinn właśnie jeszcze z czasów i z, z, z Batmana, tego animowanego, i a, mimo, że Harley Quinn, która jest też w filmie, jest troszeczkę inna i jest... E, lubię tą Harley Quinn z, z gier, prawda? Z serii Arkham. Ja mam wrażenie, że ta, ta Harley Quinn z gier, to znaczy, że, że seria Arkham trochę stworzyła Harley Quinn. Y... Tak, ona jest. Ten coś... Outfit w cudzysłowie, ten strój, Dokładnie, To, to tak, jak tak, ona tak. wygląda, została stworzona grami tak naprawdę, a nie, nie komiksami. No tak, nie? no ona troszeczkę tutaj została jakby e, jeszcze bardziej e, nie jak to powiedzieć, taka useksualniona, bo i, i, e, w wersji, prawda, animowanej, no to ona nosi taki, taki strój, e, jak coś nie pajacyka, tylko e, tych nadwornych takich komików, a i zapomniałem, jak to się nazywa, jak jaką jak mają nazwę, ale, ale na pewno wiesz, o co mi chodzi. W grze miałeś, prawda, ten taką, taką krótką spódniczkę, trochę jak, jak czyliderka wyglądała, taka szalona, a tutaj masz właśnie, y, tą czy ale, ale, y, no, jeszcze bardziej taką podkręconą, jeszcze bardziej tak, y, Taką, która by przesła przez jakiś slamsy, nie? Wytorała się w, w, w błocie i tak dalej. Ale, ale no jest, jest, jest ciekawa ta postać, dlatego że ona jest właśnie taka nieprzewidywalna, szalona, tak? I, i dużo, dużo, bardziej mi szkoduje niż na przykład, nie wiem, postać Kroka, który, który, jest w ogóle, no fatalnie wypada, no, zupełnie mi się nie podoba jego postać to jest jakby wrzucenie go na siebie, nie wiem, może w komiksie jakoś udało im się zastosować jakiś patent, który który tłumaczy, no nie, sens wrzucenia tej postaci do, do, do tego Suicide składu no tutaj jest na przykład Slipknot i, i tak sobie patrzyłem, kto to jest ten Slipknot, nie, bo, bo też nie za bardzo e, kojarzyłem e, prawdę tą postać i to jest postać, która się potrafi na wszystko wspiąć. To jest jego moc. I to jest z Wikipedii, cytuję, nie? Power abilities, że can climb anything, nie, że na wszystko się... no wie... A tam są goście, no nie? Tam jest gościu, który po prostu, wiesz, wytwarza ogień i to nie tak, że, wiesz, pstryka w palce i odpala papierosy dziewczynom, nie? Tylko po prostu koleś robi no, no, spopieli ci wszystko. Po prostu ma miotacz ognia z rąk. I to taki miotacz ognia, że po prostu, wiesz, jakby jak, jak smok. I wiesz, i masz po prostu postacie, które ma, wiesz, albo masz gościa, który się nazywa Kapitan Boomerang i oprócz tego, że jest szalony i, i, i wiesz, też taki trochę kopnięty Australijczyk i że ma te dwa bumerangi, które są właściwie takimi ostrzami, no to jakie on ma w supermocy? Nie wiem. Wiesz, no to masz Willa Smitha, który gra tam chyba Dead Shota, czy jak się tam nazywa i Will Smith ma postać, która... gra postać, która, która, która ma moc, że on nigdy nie podłuje. I to jest bardzo coś ciekawe, dlatego, że jaka te... <grych> yy, no jest parę takich fajnych momentów z nim, nie? Jest, ja lubię Willa Smitha jako aktora, więc jakby yy, z nim mam po prostu taki, taki dylemat, nie? Bo bo nie pasuje mi do tego, ale on jest generalnie dosyć dobrym aktorem, więc jakby z, z tym, co miał, to jakiś tam stopniu sobie poradził. no ale, tak mówię, no, nie, nie chciałem za bardzo dużo o Suicide Squad mówić, na pewno to nie jest, to nie jest film, który bym polecał wiedzę niego właśnie le, le, już, czy, czy, czy ten, kupować na Blu-ray i tak dalej, spokojnie można poczekać, czy się pojawi, czy w Prime Video, czy, czy na, na Netflixie i wtedy można sobie obejrzeć. Do tej pory naprawdę, to, to są lepsze filmy, na które warto poświęcić e, czas. Nie? Na przykład e, Duch i To jest ten problem, <laughs> który wraca do nas regularnie, czyli powoli zaczynamy dochodzić do tego momentu, nie wiem, czy my w swoim życiu, czy generalnie ludzie w dzisiejszych czasach, że problemem nie jest dostępność dóbr kultury wszelakich, tylko problemem jest znalezienie czasu na ich spożywanie. No oczywiście, doszliśmy do jakiegoś takiego przykrego momentu dla nas, jako y, ludzi e, starszych, tak, y, tak, family guyów, nie? Czyli, czyli ojców rodziny, że no nie mamy tego czasu, dużego, a, a tych dóbr jest, wiesz, zupełnie prostoproporcjonalnie do czasów, kiedy byliśmy młodzi, kiedy mieliśmy dużo czasu, a tych dóbr kultury było tyle, ile było. Chociaż też inaczej się odkrywało, prawda, te rzeczy, nie? inaczej one docierały do ciebie. Jakby więcej, więcej dowiadywałeś się pocztą pantoflową, że nagle ktoś, z, wiesz, znalazł jakiś, jakiś, jakiś VHS. No ja pamiętam, przyznam się bez bicia. Ja znałem Mortal Kombat film, ale ja na przykład pierwszy, y, y, grę Mortal Kombat, ale pierwszy film Mortal Kombat, to oglądaliśmy na VHS-ie. już nie pamiętam, który to był rok. Okropna kopia, wiesz, bo to była jakaś knówka. I to była kinówka z, z językiem rosyjskim, wiesz, z rosyjskim lektorem, na którego był lektor jakiś polski i nie jakiś Tomasz Knapik, tylko po prostu jakaś nędza. Ale wiesz, no, wiesz, w ten sposób, powiedzmy, odkrywaj, że był taki film jak Mortal Kombat, nie? W taki niesamowity sposób. Teraz ten film Mortal Kombat oczywiście oglądasz, wiesz, w super jakości na, na, na Blu-rayu i, i jakby masz zupełnie do, doświadczenie, ale chodzi o to, że po prostu nowe rzeczy docierają do ciebie. Nie dość, że w w cudownej formie, nie dość, że nie zaskakują cię, to, to, no, to druga rzecz jest, że po prostu też ten czas nie, by się przydał, żeby już, jak już przesiejesz te wszystkie rzeczy, które się, które się powiem, jak zrobisz sobie tą listę interesujących tytułów, które warto zobaczyć, to żeby po prostu mieć czas, żeby, żeby coś obejrzeć. Ja przyznam się, że zdarza mi się filmy, filmy, które kiedyś w, w ciągu tygodnia oglądało się kilka, teraz na przykład obejrzeć film na raty, no, nie? że kilka dni mam także sobie obejrzę na przykład po pół godziny filmu, nie? Obejrzę sobie, nie wiem, wieczorem tam pół godziny, czy, czy jakiś odcinek serialu i, i, więc my, muszę, muszę byś mieć czas na coś innego, tak? No, niech to będą nawet gry, więc... Ja, ja staram się tego nie robić, bo ja zauważyłem, że jednak jak, seriale to, to nie, ale... E... Zupełnie inaczej odbierasz film, jeżeli oglądasz go ciurkiem, a zupełnie inaczej, jeżeli robisz go właśnie to tak z doskoku. Że, że warto, nawet można sobie zrobić taki test, że obejrzyjcie jakiś film, nawet jak macie na to czas, z premedytacją, dzieląc go na przykład na trzy części po pół godziny, i okaże się, że zupełnie nie będziesz czuł tego napięcia, nie będziesz czuł hmm. tego budowania. I to nawet jakiś bardzo dobry film. Można tak, tak. zapsuć trochę. Chyba, że te z prezentacją robisz to z filmami, na których i tak ci nie zależy. Znaczy, wiesz co, wiesz, moim zdaniem najbardziej w dzisiejszych czasach psy, psują oglądanie filmów telefony komórkowe. Czyli ta łatwość dostępu do internetu, do Facebooka, do Twittera, do czegokolwiek, także po prostu cię korci. Nagle, wiesz, to jest niesamowite, bo bo to nie jest tak, że film jest słaby i tak dalej, tylko to masz jakieś taki kompulsywne, taki, tak, taką, taką chęć sprawdzenia na telefonie jakiejś informacji, czy, czy coś wrzucenia, czy coś wpisania. Więc ja uważam, że na przykład y, najważniejsze jest przed oglądaniem filmu położyć gdzieś telefon daleko, daleko od siebie, tak, że po prostu nie chciałby ci się wstawiać z kanapy, żeby po niego sięgać, albo w ogóle go wyłączyć. I żeby całkowicie się skoncentrować na y, uwagę, całkowicie skoncentrować na, na, na filmie, czy na serialu, bo naprawdę wiele ludzi Ogląda pewne rzeczy, ale tak kątem oka. Wiesz, tu ma przeglądarkę, tu ma Facebooka. Ale wiesz, że ja tak robię? Ja jak y, zaczynam, bo to, czy to filmów, czy to gier dotyczy dokładnie tak samo. Mm -hmm. Ja na przykład nie lubię, jak gram, y, mieć obok telefonu, bo co chwilę tam wiesz, on coś bzychnie, coś tam się tak. wyświetli, to powiadomienie, a to ktoś tam, ja w ogóle jestem już na tyle dziwny, że y, usunąłem y, y, już dawno temu Facebooka z telefonu. I powiadomienia dostaje tylko i wyłącznie w momencie, w którym się zaloguje na stro, przez stronę na na, tak, tak, znaczy, tak. na na na na na na na to na po prostu to bez sensu. Nie chcę ciągle wiedzieć, że ktoś tam coś pisze, chce. Mm. No, tylko i Messengera dokładnie, zainstalowanego na telefonie. Tak, Messengera też ma... No tak, no, bo Facebook właśnie, no. w, wymaga, żeby mieć Messengera, ale mam wszystkie powiadomienia tam poukrywane i tak dalej. Po prostu, wiesz, to, to ja muszę chcieć zobaczyć, co się dzieje, a nie, że to telefon mówi, o, zobacz, słuchaj, ktoś coś napisał. Tak jak no, na Facebooku teraz jest ten, ten po prostu absolutnie krytyjski napis, że ktoś znajomy właśnie pisze komentarz. Poczekaj, no jest... nie zamykaj, po prostu zobacz, właśnie w tej chwili znajomy ktoś pisze. Ty nie chcesz, nie zamykaj, ktoś właśnie teraz pisze, nie idziesz nigdzie, czekasz, na napisze, nie? No tak, no tak, no tak. No ale a propos tych social mediów, yy, wiem, że grasz w Watch Dogs 2, tam, yy, tam pewnie ten temat jest tak. trochę podjęty. nie? Ja, jest nie, bardzo nie, mocno nie... podjęty. To, ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony Watchdogs Watch Dogs 2, pomijając cały gameplay i to, że to jest po prostu fajna gra, w którą się dobrze gra. To mhm. jestem bardzo zaskoczony tym, że ona jest wyjątkowo dojrzała. Mimo, że kompletnie się tego nie spodziewałem ze zapowiedzi czy, czy z filmików. Mhm. To jest tytuł, który, te wszystkie rzeczy, którymi powinniśmy się mocno zastanawiać, no, no, nawet wiesz, to te big data, z którego czasem się śmiejemy. To, to mhm. Dzisiaj e, Adek na Twitterze pisał, że e, wczoraj przeglądał sobie w Google wiadomości na temat e, smartwatchu jakiś tam. A dzisiaj dostaję newslettery ze sklepów, które mu te smartwatche reklamują, nie? No, no to jest, to jest... To jest, to jest wiesz, ja się śmieję, że Big Data to działa jeszcze lepiej, kiedy na przykład jesteś w jakimś miejscu i teoretycznie nawet o tym nie piszesz, nie, nie, nie, nie tweetujesz o tym i tak dalej... Ale później nagle na Facebooku pojawiają się reklamy związane z tym miejscem albo coś. Jakieś tak mówią, że o big data to nawet to, co wiemy dzięki tam Snowdenowi, no nie, to nam się nie śniło. Wie, że że to tak naprawdę wiesz, ten poziom infiltracji i, i, i tego wszystkiego, jak to, jak to, jak to działa, jak to, jak to współgra, jaki to jest organizm, jeden wielki, jakie to są algorytmy, to my sobie nawet nie nie, nie, nie wiem, czy byliśmy w stanie to ogarnąć, nie wiesz, tym naszym systemie. Po prostu ten system działa, tak? Żeby zbierać i wykorzystywać te informacje o nas jak, jak naj. W najkorzystniejszy powiedzmy dla reklamodawców w tym momencie w przypadku, ale kto wie, do czego, do, czego, do czego można to jeszcze stosować, nie? Kiedy, jeszcze ja kiedy ja to zawsze zastanawiam, mamy jakiś tam dostęp do, do... coraz powszechniejszy dostęp do wiesz, sieci neuronowych, pojawiają się jakieś projekty w internecie, gdzie ze zdjęcia jest. Teraz ostatnio też widziałem, ktoś w Rosji zrobił projekt, który polegał na tym, że facet jeździ matrem, robił ludziom zdjęcia? Mhm. siedzącym naprzeciwko niego, po czym wrzuca to w algorytm, który mu wyszukuje po twarzy te profile tych ludzi na, na tym ich Facebooku, czyli to tam VK się nazywa. Się no tak, tak. I właśnie były porównywania jakiejś tam dziewczyny, która wiesz, siedzi w czapce, coś tam w komórce, no bo teraz wszyscy w komórkach, było logiczne, mhm. eee, po czym nagle zdjęcie, wiesz, właśnie z jej profilu społecznościowego, gdzie tam w jakiejś krótkiej podkoszulce stoi, w ogóle się wypina i tak dalej, nie? Mhm. Więc to, to też jest kolejny ciekawy temat na temat tego, jak bardzo prywatność teraz znaczy zupełnie co innego niż znaczyła kiedyś. Nie musimy specjalnie. Jeśli nie chcesz, nie musimy rozmawiać o Watch Dogs 2. Ja, znaczy no, ja, ja trochę się, się napaliłem, potem, wiedzieć, bo trochę... to. Nie, bo, ja polecam. Bo to jest gra, która zupełnie nie ma, nie ma nic wspólnego z, z poprzednią częścią. Chyba nawet nie nawiązuje do, do, do, do historii tamtego tego Fixera z poprzedniej części absolutnie w żadnym stopniu. Jest chyba tylko ta organizacja DeadSec, tak? Się De tak znaczy tam się też Aiden Pierce pojawia w którymś momencie. W jednej z misji. Aha, czyli czyli jest jednak jeszcze takie. Ta tak. znaczy, gra jest w pewnym sensie bezpośrednim sequelem, tylko że zupełnie e, świat, e, że tak powiem, poszedł dalej. Mm -hmm, tak? mm -hmm. to, to nie jest fabularne nawiązanie do jedynki, to tam że, że, że dalej mamy z tym wspólnego, tylko po prostu pojawiają się postacie, nawet jedna z postaci z pierwszej części jest, jest y, bardzo mocno uwikłana w, w historię, którą przedstawia dwójka. Natomiast y, świat jest jak najbardziej kontynuowany i są odniesienia, że, no właśnie, a tam potem tym, co się wydarzyło w Chicago, to myśleliśmy, że już nigdy więcej system ten iOS, CTOS nie mm -hmm. będzie nam zagrażał, a jednak okazało się, że i tak dalej, tak dalej. Chociaż wiesz, co, z tego, co, co, co słyszę o, o Watch Dogs 2, to tak naprawdę wydaje mi się, że akad fabuła to i tak jest chyba najmniej istotny element tego wszystkiego, że to, co mnie. Kat, i, bardzo by zainteresowała, oczywiście tak, ja musi poczekać na swoją kolejkę, to jest to, jak przedstawiono San Francisco, jak, jak ciekawe te miejsce wyglądają. No jeżeli jesteś wirtualnym turystą, to zakochasz się. W bo wiesz, teraz w ogóle wyjechać do San Francisco, to tak turystycznie to jeszcze można, no nie? ale żyć, mieszkać w San Francisco, to jest masakra. Wiesz, bo na pewno słyszałeś, że w San Francisco są najdroższe w ogóle y, mieszkania, wiesz, wynajem jakiegoś takiego, jakiejś takiej kawalerki, no jednopokojnej, to może ci kosztować, nie wiem, 3000 dolarów za miesiąc. I, I wiesz, i rzeczywiście to jest tak, że to przyciąga z całego świata wszystkich tych e, inżynierów, wiesz, e, programistów, informatyków, wiesz, no, ludzi naprawdę rewelacyjnych, którzy czasami pochodzą do jakichś takich biedniejszych krajów, no nie wiem, z Chin, z Indii i tak dalej. I ci ludzie gnieżdżą się, prawda, bo nie stać ich na to, żeby, nawet jak zarabiałem dobrze, mieszkać w jakimś normalnym mieszkaniu, więc gnieżdżą się tam, wiesz, jakby San Francisco, Piękne miasto, tak? Warte zobaczenia i zastanawia się, czy na przykład, nie są te fantastyczne ulice takie, które raz są w dół, raz w górę, prawda, te strome tak, takie. Tak, jak najbardziej są te tramwaje, tramwaje, to, tak. nie, tramwaje. Nie, gra jest, jest bardzo ładnie, się zwiedza to miasto. Jeszcze w ogóle grałem na Xboxie, więc najprawdopodobniej w najgorszej możliwej wersji. Ja, 320x240 to już kompromisy, tak, tak, nie? nie? Dokładnie, to jest to, ale, mhm. ale co tam? Mhm. Nie, no... Tam jest w ogóle... Moty taki, że grasz resztą, takim człowiekiem, który, który ma pewne zdolności właśnie programistyczne, hakerskie, i rozumiem, że możesz jeździć tam samochodem, możesz się, możesz robić tam, wiesz, GTA, prawda, strzelać się i tak dalej. Ale tak naprawdę nie o to chyba w tym wszystkim chodzi, tak? Czy znaczy, znaczy, masz mnóstwo zabawek, która, właśnie, takich dronów, gra, chyba... która w pełni daje tobie wolność do robienia tego, co ci tam do głowy przyjdzie. Jeżeli chcesz być gościem, który biega i zabija wszystkich, szczelając z karabinu, to jak najbardziej możesz to robić. Mhm. Jeżeli chcesz być człowiekiem, który nawet nigdy broń nie wyciągnie, to też możesz to robić. Mhm. To, to tutaj sandbox w, w czystej formie. Czyli jest coś takiego, bo tam też jest te, te misje koopowe i tak dalej, ale to są, one są fabularnie. Znaczy, to są fabularne misje, czy. Czy, nie znaczy fabularne. Fabularne, znaczy czy można że, na przykład że... powiedzmy, ciągnąć fabułę i nagle, wiesz, robisz jakąś fabularną misję, żeby tam pchnąć tą historię do przodu i ktoś się do ciebie dołącza, jakiś twój kolega i, i ci pomaga z tą misją. Czy nie, to jest znaczy są oddzielne misje. Rzeczy? Yy, oddzielne misje. Oddzielne te, misje, te, te, te multiplayerowe, to są po prostu zrobione pod to, żeby razem w koopie je, je skończyć i one mają tam A. jakąś fabułę pod tym, że o, tamta organizacja zrobiła to i to i musisz im tam to i tam to przeszkodzić. Nie można kampanii grać w koopie. Aha, a trochę szkoda. Ale y, podczas kampanii mogą ci na przykład najeżdżać, jesteś inni gracze? Tak, tak jak ty... najbardziej. Nawet wrzucałem to też na Twittera. Yy, wyglądało to w ten sposób, że położyłem sobie padę i poszedłem do kuchni po picie, po czym wracam z piciem yy, i nagle widzę informację na ekranie, że właśnie ktoś mnie atakuje i mnie zaraz będzie tutaj niszczył. Mhm. Więc chwyciłem pada, zobaczyłem na radarze, że właśnie ten przeciwnik zaraz tutaj się pojawi, że tak powiem, na mnie, więc schowałem się za filarem. Udało mi się schować w ostatniej chwili, bo właśnie ten człowiek, który mnie atakował, przywalił samochodem w ścianę, wysiadł z tego samochodu i wtedy dostał serię z po głowie. A to widziałem, tak, tak, tak. Like tak to pro. był właśnie like przykład, a kiedy, kiedy atak... ktoś mnie zaatakował. Mm -hmm, mm -hmm. Natomiast no nie, no, wygląda to tak, że grasz sobie i się, że o, tam w twojej okolicy jest haker, który próbuje się hakować, znajdź go. Mm. Albo wręcz właśnie są łowy, czyli łowy w ogóle są też trybem w drugą stronę, czyli odpalasz sobie bycie łowcą i wtedy że tak powiem, wchodzisz do czyjegoś świata gry, cała sztuczka polega na tym, że wtedy ściga cię policja i ściga cię jakiś gracz i musisz im uciec. Jeżeli uda ci się uciec i policji i temu graczowi, albo na przykład jeszcze go zabić dodatkowo, to wtedy jest ogromna szansa, że tam jakieś wiesz, ekstra punkty i w ogóle. Tam też są rankingi, wszystkiego co robisz jest oceniane, że im lepiej tobie idzie granie z innymi, to tam wiesz, awansujesz na kolejne poziomy, jakieś tam rangi, nie rangi w ogóle czy znaczy, dobrze, dobrze kojarzę, że tam w, w Watchdogs masz jakieś takie wirtualne konto społecznościowe, na które wrzucasz różne rzeczy i ludzie to odtnieją. Znaczy, oceniają? to jeden ze znajdziek polega na tym, że po, to, a propos tego zwiedzania San Francisco, są po prostu wyróżnione punkty San Francisco, które są w ten czy w inny sposób jakoś tam bardziej charakterystyczne. I samo je sobie robić, tak? I musisz sobie Selfies. robić tam selfie albo zdjęcia tych właśnie obiektów i wtedy je wrzucasz na, na to, znaczy na, na tym polega ta zbieranie tych znajdziek, tak? Czyli, że idziesz w to miejsce, robisz sobie zdjęcie, to zdjęcie jest tak jakby wrzucane do tego Instagrama w grze i mm -hmm. jeszcze twoi znajomi to komentują. Tylko to są komu znajomi komputerowi, w cudzysłowie znajomi, tak? No tak, tak, tak. tak. Dzisiaj powiedziałem jakieś 435 razy słowo w więc Tak? A, tak. W cudzysłowie tam, już nic nie stało w cudzysłowie. Zamykasz. <głos> oddalasz, oddalasz ten problem tak, tak, nie no to super ja, ja sięgnę właśnie po Dogs, tylko tak sobie pomyślałem, że yy, skończę skończę na przykład yy, z Hardline'em szukaj promocji, ty, więc bo mi... dzisiaj widziałem na promocji za uwaga, uwaga e, 69 zł do kupienia mhm. Watch Dogs na PC. no ale a propos promocji, jeśli będziecie jeszcze tego weekend słuchać yy, te, tego odcinka, to Ubisoft obchodzi 30-lecie i wszystkie gry, które wcześniej były tak dorzucane raz na jakiś czas za darmo teraz się pojawiły jako komplet i można sobie uzupełnić kolekcję. No Watch Dogs, ani jedynki, ani dwójki tam nie, nie, nie ma, ale ta a propos promocji i gier za darmo, to już warto, warto zajrzeć. Zanim przejdziemy do, do, do gry perełki, tak, tak mi się wydaje, no ale to e, potizuje troszeczkę, to chciałem jeszcze wspomnieć o Battlefield Hardline. I nie wiem, czy miałeś okazję, zagrać. Nie, nie chcę powiedzieć przyjemność, bo to może tak. Nie, nie każdy miał przyjemność, prawda, z hardline. Z Battlefield hardline miałem to jest ta zagrać, jak 100 lat temu była dostępna na EA Access. Pierwsze dwie misje formularne. Aha. Aha, czyli te dwa epizody, bo to jest, w ogóle. Tak. Nie, nie, nie, to, jest, to jest część Battlefielda, która jest takim takim brzydkim kaczątkiem. Takim niechcianym dzieckiem, które się pojawiło i nikt tego na to naprawdę nie czekał. I to było takie taka w przerwie, bo wszyscy wywołali na przykład, nie wiem, Battle Company 3, albo coś w tym stylu, no ale oni zrobili, yy, prawda, Hardline. I najlepsze jest to, że Hardline zrobiła firma, no czyli w ogóle ten wątek yy, kampanii dla pojedynczego gracza, tak, czyli epizody, zrobiła firma, którą bardzo lubię, The Visceral Games, czyli ludzie, którzy stworzyli Dead Space. Więc jakby oni potrafią, wiesz, tworzyć historię i tak dalej, tylko niekoniecznie yy, potrafią zrobić dobry shooter. I, I Hanlen jest, jest ciekawym eksperymentem, dlatego, że to jest tak, tak naprawdę serial. Pomijając, prawda, y, tam te policyjne, zabawy takie policyjne w, w Policjantów i Złodziei, jeśli chodzi o, o multiplayer, którego tak naprawdę to, to nie spróbowałem, tylko bawię się epizodami, to to jest taki serial policyjny. Akcja dzieje się, prawda, w, w Miami, o ile dobrze kojarzę, więc jest taki troszeczkę vibe, wiesz, Miami Vice, takich, takich, taki, taki, taki troszeczkę... Jakby to powiedzieć, wiesz, takiego serialu policyjnego, ale, ale yy, z przymrużeniem oka. Mimo, że on jest dosyć poważnie prowadzony, że to nie jest serial komediowy. I masz właśnie takiego glinę, który, który ma... Yy, którego matka yy, uciekła z Kuby, zdaje się, że wiesz, więc jakby jest, jest kubańczykiem z urodzenia, ale tak naprawdę, wiesz, wychował się w Stanach, więc jakby amerykański króla, ale wiesz, jak to jest, prawda, Floryda i tak dalej, uprzedzenia. I on... Jest tą główną postacią, w której się kręci ten, ten, ten wątek, ale oczywiście, wiesz, oglądasz to jak serial, więc, więc jakby, mimo że grasz tą postacią, to oczywiście jest, jest, jest, jest bardzo silna postać drugoplanowa twojej partnerki, jest, wiesz, komendant policji, który, który ci zleca prawda, te zadania, wiesz, prowadzicie śledztwo, okazuje się, że ktoś jest jakiś, jakiś umoczony glina, no nie w tym wszystkim, to jest jakby takie zakręcone, ale. Ta jest bardzo fajnie przedstawiona, wiesz, ma ten taki, taki, taki um, filtr y, lekko żółtawy, jak na przykład, nie wiem, miały CSI Miami, nie wiem, kryminalne Zagadki Miami, ten serial. Tak, tak, jak najbardziej. Wiesz, że to wszystko było takim żółtym filtrem pociągnięte, nie w przeciwieństwie do na przykład kryminalnych zagadek Las Vegas, że tam było takim ciemnym, chłodnym filtrem pociągnięte, jeśli na, ktoś na to zwraca uwagę, więc by, to jest ciekawy eksperyment w sensie, że masz grę w epizodach, tylko te epizody od razu są podane. Wiesz, te epizody, one nie są pokrojone. Oczywiście te epizody, jak w serialach, kiedy kończysz grę, na przykład odkładasz, to pojawia ci się tak zapowiedź, co będzie w następnym odcinku. Kiedy powiedzmy po przerwie odpalasz konsolę i włączasz, powiedzmy, nie kolejny odcinek, to pojawia się informacja, co było ostatnio. Więc jakby cały czas próbujesz zachować tą atmosferę tego, że, że, że oglądasz serial. I, to, i to, jest, to jest ten najlepszy, moim zdaniem, element, bo sama rozgrywka jest dosyć przecież yy, bo generalnie jest tak, że jesteś w różnych miejscach, więc masz różne zadania. Dużo jest misji takich, y, które, które promują u Ciebie to, żebyś grał wiesz skralankowo. Nie grasz w ogóle w tę grę jak szukaj, tylko skralankowo, czyli chodzisz na przykład, masz, y, y, zanim zaczniesz misję, to na przykład możesz pojawiająć się głowy y, kilku przestępców, których dobrze będzie, dostajesz premię, bonusy, no nie, tam szybszy awans, jeśli zaresztujesz. Czyli nie zastrzelisz, nie powalisz gdzieś tam z pięści i tak dalej, tylko Pokażesz im odznakę, oni rzucą broń, wtedy ty do nich podejdziesz i skujesz ich w kajdanki, nie? Więc, kajdankami, więc jakby, yy, gra chce, żebyś ty jednak grał bardziej jak w nie? A nie jak, jak, To jest sprawiedliwe, nie? Znaczy, znaczy, to jest. To, że to dłużej trwa. Oczywiście, znaczy to jest, w to się gra tak jak, tak jak my, Piotrze, gramy w gry yy, skranankowe, tak? Czyli do momentu, w którego nas nie wykryją, tak jest, że rozmawialiśmy, to gramy po prostu skrankowo. Ale po momencie, kiedy już jesteśmy, prawda, na widoku, no to nie bawimy się w jakieś odsejwowywanie i tak dalej, powtarzanie, tylko po prostu, wiesz, guns blazing, wyciągamy karabiny maszynowe i już wtedy jest akcja jak jak, jak, z, jak z komando, tak. tak. Więc y, to jest to jest coś, co... co i, ja rozumiem to, bo są takie momenty, w których po prostu, no rzeczywiście czujesz się jak Snake. Jesteś na jakimś, nie wiem, na jakichś mokradłach, prawda, te bagna, jakiś tam ten, y, jakieś baraki między tymi barankami lawirujesz, wiesz, rzucasz jakieś łuski, monety, nie wiem, co tam Jakieś takie wabiki, no nie? Które, które odciągają, odwracają uwagę e, tych bandziorów, więc jesteś w stanie ich zajeść, gdzieś minąć i tak dalej. Więc jakby są... są jest wiele opcji powiedzmy, które są wprowadzone, które są tylko że to jakby w momencie, kiedy to już jest shooter, to, to, nie, to, to nie jest jakiś wyjątkowy shooter. To on, on ci nie sprawia jakiejś takiej dużej, dużej przyjemności. No plus jakieś takie dodatkowe elementy, wiesz, śledztwa, no nie? Kiedy pojawia się w jakimś miejscu i, i nagle jakby zaczyna ci wibrować e, jakieś urządzenie, no nie wiem, więc włączasz skaner i jesteś prawie jak, jak, jak Batman, no? tylko że ten detektyw ma troszeczkę inaczej wygląda, ale generalnie jest tak, że jeśli jest jakiś, jakiś przedmiot, yy, jakiś dowód, no niektórym masz się zainteresować, to on ci się podświetla na zielono, wtedy go skanujesz, on trafia do twoich tych znalezionych dowodów, pojawia się jakaś krótka informacja, no i wiesz, tak pchasz fabułę, no nie, takby taki dodatkowy element do tego wszystkiego tam są jakieś yy, jeszcze dodatkowo dorzucone, wiem, jazdy samochodem i tak dalej. Generalnie tak jak no to jest, to jest coś ciekawego, ale ja bym w życiu tej gry po prostu, wie, normalnie nie kupił. Dobrze, że ona jest wie jej akces, więc warto się, wiesz, tak po prostu sięgnąć. Eee, o ile się nie mylę, ona po prostu jest dostępna teraz w całości chyba w jej akces, ale po prostu. No, się... jest tyle pereł dostępne ostatnio, tak. do jej akces doszedł Battlefront. No, no właśnie, no więc <śmiech> kolejny powód, żeby, żeby sięgnąć. ty yy, kupiłem, wiesz, jako używka no i wiem, za nami kosztowała, nie wiem, 10 euro, więc jakby nie żałuję tego wydatku. Poza tym, myślę, że sprzedam ją i nie stracę zbyt wiele, no nie, w tym sensie. Ale ale chciałem zawsze właśnie nadrobić to ze względu właśnie na wysro, I, i, I ta historia, powiedzmy, która się kryje za tą, za tą kiepską strzelainą, no jest interesująca, ale to jest taka też typowa historia, która, która mi się wydaje, że gdzieś tam od połowy już jesteś w stanie się domyślić, kto jest zły, kto... Kto będzie zły, a pozuje na dobrego, i tak dalej, i tak dalej. No. Poza tym bardzo fajna partnerka też mi się podoba, już taki klimat jest. Oczywiście Azjatka, więc to taki wiesz. Ja pamiętam, fetysz. że jak ja grałem, to mi się podoba ten motyw właśnie z serialowości, tylko no ja grałem dwa epizody, a potem podobny jest gorzej. No bo to się później wiesz, to tak, tak rozciąga, tam, jest, tam są oczywiście jakieś takie zwroty akcji, jakieś, jakieś te, ale to jest, to jest nic, nic wartego uwagi, dlatego że to nie jest to, nie jest to serial taki telewizyjny, gdzie, tak, czy jak było w Quantum Break, że był czas żeby rozwinąć pewne wątki w tych, tych, w tych tak, że on miałeś te, te 20-minutowe filmy, no, prawdziwe takie odcinki serialu, no nie? Które, które wtedy AK pokazywały innych zupełnie, inne postacie, no ale to były, to, to mogę powiedzieć, że to był serial. Tu masz także, wiesz, że to taki, takie wprowadzenie to jest taki niemal briefing, nie? jakaś rozmowa podczas, więc jakby. Niewiele zostaje takiego tej, tej treści takiej, takiej zupełnej, więc prawdopodobnie jakby ktoś chciał zrobić z tego, jak to game movie, jak to się ładnie mówi, tak? Czy taki film z gry, to, to, to by się spokojnie w pół godziny pewnie zmieścił, albo, albo nie, no może nie, musiałbym to zweryfikować, ale, ale tak to jak mówię, jeśli ktoś ma dostęp do jej Access, nie, może, się, może się zainteresować, bo y, no to jest, jest coś ciekawego i, i y, y, y, robi to visceral, więc więc tak. Jest jeszcze jedną z, z takich starości właściwie, bo to gra z poprzedniego roku, w którym miałem okazję zagrać. Wierz, wreszcie nadrabiam. Pillars of Eternity. Też pewnie wiesz, co to jest. To jest gra CRPG. RP, bo eee. każdy wie, co to jest, nie? Właściwie to jest taki miks, taka spuścizna nie jednej gry konkretnie, ale właściwie kilku gier. Bo i ma cechy ba e, Baldur's gate i Icewind Dale'a i e, planescape Torment. Bo to jest tak naprawdę um, gra, która jest jakimś takim miksem. Dlatego, że ma e, e, bardzo taką wyjątkową fabułę, e, jak, taką dosyć mroczną, jak, jak, jak w tormencie. Ma dużo walki, jak w Icewind Dale. I, i, i podzie są podziemia, które, prawda, w których tracisz mnóstwo czasu, prawda. No, nic innego nie robią, tylko siekając po prostu całe hordy potworów. No i oczywiście masz, masz ten klimat Baldur's Gate, masz te, te, te, te, te, te światy, te te miejsca na no, nie interesujące, masz postacie bardzo bardzo barwne. No i w ogóle też jest... No to jest taki duchowy spadkobierca, taki prawdziwy duchowy spadkobierca, który by nigdy by nie powstał, gdyby nie, nie wsparcie fanów, gdyby nie Kickstarter. I to jest taki pozytywny przykład właśnie w w ogóle apro-kickstarterowych i, i kickstarterowo podobnych projektów to jest Torment, ten Tides of Numenera, tak to się bym no, dzisiaj, dzisiaj pojawiła informacja, że 28 lutego będzie miała premierę gra, więc ja w ogóle zacieram bo strasznie się jaram tym. No ale będziesz okazja o tormencie porozmawiać. A propos Pilars, nie wiem, miałeś okazję zagrać w Pilars? Widziałeś Pilars? Czy raczej. Widziałem? Nie, nie miałem okazji. Oparłem się pokusie, dlatego że Pilars wyszły jakoś w nie tak dalekiej odległości od tego, jak ja skończyłem swoją przygodę z Divinity, Czy tam. Tak. Innym, no, inną gąbką so, taką, tak. która pochłania czas po prostu jak, jak właśnie gąbka To jest wody. największy problem taki, że na nie trzeba się szykować z założenia 300 godzin. No dokładnie, wiesz, ja, ja kad, y, chyba wcześniej dwa razy podchodziłem do Pillars, o wytęgi, dlatego, że y, y, Pillars ma taką y, ma, ma fabułę, która właściwie nie zaczyna się od tego, że ty jesteś bohaterem, wiesz, w tym sensie, że wiesz, masz wprowadzenie, w którym dowiadujesz się od razu z tego wprowadzenia, co masz robić, że, że masz uratować księżniczkę, że masz, nie wiem, zabić jakiegoś smoka i tak dalej. Po prostu gra zaczyna się od tego, że podróżując z jakąś karawaną, no, zostaje się napadnięci, coś się wydarzyło, no, i tak dalej, tak dalej. W każdym razie jesteś świadkiem jakiegoś wydarzenia, zupełnie przypadkowo. I po tym wydarzeniu okazuje się, że yy, wszyscy dookoła ciebie, wiesz, nikt nie przeżył, tylko ty i, i zyskałeś dodatkową moc. Moc sięgania duszą. Duszą. Jesteś e, nie wiem to nazwać, tam jest taka fachowa nazwa, no, ale to się po prostu chyba, w, w wersji angielskiej to jest po prostu e, e, watcher, a chyba w, w wersji polskiej gram akurat e, kobietą, enigmatyczką e, jesteś widzącą. Czyli po prostu e, możesz sięgać dusz. I to mniej więcej się objawia tak, że jeśli chodzi o jakieś e, e, MP-ców, którzy nie mają znaczenia, po prostu sięgając z ich duszy widzisz jakieś mroczne historie z ich z ich życia, tak? I one nie mają absolutnie żadnego znaczenia, ale jakby tak się obiera ta twoja moc. I oczywiście e, twoja motywacja polega na tym, że wiesz, czujesz to piętno tej, tej, tej nowej zdolności i tak naprawdę chcesz się chcesz wiedzieć, jak to się stało, że, że tą moc zyskałeś i jak się tego po, pozbyć. No i wtedy okazuje się, że krok po kroku no nie wciągasz w ogóle się w jakąś taką intrygę, która po prostu e, no, przerasta wielkością, no nie tak naprawdę wiesz, e, e, twoje najśmieszsze marzenia, e, bo, bo to nie jest kwestia tego, że znajdziesz kogoś, kto po prostu zajmie cie, e, siebie tą klątwę tego, tego widzenia, tego wszystkiego tego sięgania dusz, tego odczuwania spektralnego innych osób, i zostaje ściągnięty wiesz, w coś, co. co co po prostu ma wpływ na, na, na, na życie wielu ludzi wiele istnień. Zresztą w ogóle bardzo ciekawy Wiesz, świat jest... bo, bo, bo jedną rzecz mnie zastanawia. Dla mnie wszystkich recenzji, jakie słyszałem, opinii i tak dalej... Pillars of Eternity w mojej głowie wyglądają w ten sposób, że to jest bardzo dobra gra z świetnym systemem rozgrywki, tak itd., mm -hmm. z taką sobie fabułą, która czy później kompletnie przestaje się obchodzić. Wiesz co, problem jaki ja mam z, z, z Pilars jest to, że, y, że gra, bardzo podobnie jak na przykład nie wiem, w tych starych grach, nie? że tylko niektóre dialogi są, są y, czytane. Tylko nie, niektóre ważne postacie i y, z twojej drużyny i, i postacie, z, które spotykasz na, na swojej wędrówce, jakby mówię. I to spowoduje, że, że w pewnym momencie, kiedy musisz tak dużo tego tekstu czytać, bo tam są ściany tekstu, wiesz, jakby wyobraź sobie, że musisz po prostu książkę przeczytać dodatkowo grając. Wiesz, jakby te, te teksty cię zaczynają nie tyle, że... Y mniej też ale też nawet nużyć, tak, że więc jakby przeskakujesz. je i, I wydaje mi się, że po prostu te w, w pewnym momencie y, tracisz trochę, bo to jest tak jak na przykład, nie wiem, takiego Deus Exa, jakby cieszysz się, prawda, rozgrywką, cieszysz się tą główną fabułą, ale dużo rzeczy może ci umknąć tylko dlatego, że, że nie sięgasz po, po niej, że nie szukasz, nie czytasz, wiesz, bo, bo to jest jak każda RPG, więc tej treści jest mnóstwo, nie tylko w dialogach, ale w jakichś książkach ukrytych, w jakichś historiach, w jakichś notatkach i tak dalej, więc ja bym nie powiedział, że fabuła jest, jest mało interesująca, nie? tylko jak w każdym RPG przeset. jest przesyt właśnie takich dodatkowych misji, które, które mogą cię odciągnąć. Dlatego, że oprócz tego, że szukasz pewnego człowieka, nie? Który, którego powiedzmy obwiniasz za tą swoją sytuację. I, i to, jest, to jest jakby ten główny motyw, który, który jest ciekawie zrobiony, dlatego że to jest ta, ta, ten, ten główny twój. Ten, ten, ten punkt zaczepienia, no nie? który się pcha z tym, z tym do przodu. Ale w momencie, kiedy trafisz do pierwszego, tego większego miasta, to zaczyna się, wiesz, takie, wiesz, rozmawianie ze wszystkim, chodzenie, robienie jakichś takich dodatkowych yy, questów typu, tym właśnie Fedeksy, no nie, czy idź, przynieść to, zrób to, zrób tamto. Yy, oczywiście nie ma ich tak dużo, ale to jest też tak, że po prostu możesz w pewnym momencie zatracić tę kolejność, dlatego że y, próbujesz optymalizować czas, prawda? Bierzesz kilka questów, które wiesz, że mógłbyś zrobić w podobnym miejscu i tak dalej. Ale te rzeczy, które widzę, one są bardzo ciekawe. Tam są, no, jesteś świadkiem bardzo interesujących wydarzeń. Jakiś intryk, jakiś buntów, jakiś właśnie intryk w tym sensie, dodatkowo jest cały motyw, te, który, moim zdaniem, jest bardzo fajny, ale to jest takie coś Ala Sims. Czyli na pewnym etapie zdobywasz warownie. I to jest warownia, która została totalnie splądrowana, opuszczona, wszystko jest zniszczone, tak? I jeszcze pod tą warownią są lochy, które, które, które yy, yy, kryją jakąś tajemnicę i, i jakby też, yy, yy, no to jest taki dodatek, no nie, który, który, który, który, wiesz, możesz się przemierzyć w poszukiwaniu czegoś. Po prostu budujesz tą warownię i, i masz tą przyjemność, że wydajesz te pieniądze, i na przykład, nie wiem, Odbudowujesz ogród, odbudowujesz gajówkę, odbudowujesz mury, odbudujesz tak dalej, jakby tworzy. Jakby, I są, jest mnóstwo takich rzeczy dodatkowych, które możesz w tej grze robić, które y, mogą sprawić, że zagubisz się właśnie w tej mnogości tych tej, tej, tej, tej informacji, tych detali. Za dużo informacji ci jest dostarczonych. I ja na przykład nawet nie zaglądam do, bo wiesz, grama taką encyklopedię, taki kodeks, i to jest pięknie nawet zrobione, dlatego że każda zakładka ma podzakładki i tak dalej, czy jak masz jakiś jakieś masz takie bestie i te opisane, i różne warianty, i tak one są pięknie narysowane. Ale gdybym ja tam siedział i czytał to wszystko, to ja bym po prostu nic innego nie robił. Więc y, najlepszym takim sposobem, y, moim zdaniem właśnie, jest, jest, jest y, granie na zasadzie trzymania się tego głównego wątku i robienie innych rzeczy przy okazji, ale nie, nie odrywania się od tego głównego wątku. W sensie, że y, kiedy ja czuję, że na przykład zapominam, po co ja jestem właśnie w danym mieście i tak dalej, to jak najszybciej wracam do tej głównej, do głównego zadania. Ale ja już teraz widzę, że mam 30 godzin ponad na liczniku i, i dopiero przyszedł ten drugi akt. I dopiero jakby przenoszę się do drugiego, wiesz, takiego o większego miasta, ale naprawdę ta kraj jest super. Ja jeszcze dodatkowo gram z, z komentarzem twórców. Więc raz na jakiś czas, kiedy pojawiam się w jakiejś nowej lokacji, w jakimś nowym budynku, w którym wcześniej nie byłem, pojawia mi się właśnie informacja na temat, jakie było założenia przetworzenia. Na przykład, wiesz, te takie informacje, które my już znamy, bo jest, my kręcimy się trochę wokół tej branży, że na przykład, że pierwsze poziomy są zwykle zrobione na końcu. nie? I tu masz potwierdzenie, bo o tym właśnie twórcy mówią. Dla... Y ani przez chwilę nie przyszło mi do głowy, żeby wyłączyć. To. Dlatego, że to jest, to jest coś naprawdę sympatycznego. To trwa tylko, tak, miesz minutę, dwie w lokacji i, i nadal możesz, powiedzmy, kontynuować przygoda. A przygoda jest świetna, bo moim zdaniem też ta historia, o której nie chcę za dużo mówić, ale generalnie jest tak, że jesteś w świecie, którym którym e, e, chyba się, je, w jelenioborze, tak? jesteś w krainie, w której. E, no coś niezwykłego się stało, że że dzieci rodzą się, to jest nawet takie słowo piękne, utworzone, próżnorodzone, że dzieci rodzą się bez duszy. I to tworzy kilka wiesz, konfliktów, dlatego, że na przykład, nie wiem, lordowie nie mają potomków, nie? I, i, i wiesz, no, no, lord, który, który nie ma komu z tej swojej puścizny zostawić na niej i tak dalej, no to jest wielka tragedia, prawda? Więc jakby to jest jakiś wątek, który się w kilku miejscach pojawia, ale generalnie chodzi o to, że jest właśnie ten świat, w którym ta w którym magia też się opiera i to są właśnie enigmatycy, czy animanci, którzy, którzy operują właśnie na, na tej magii związanej z duszami i te dusze gdzieś tam, wiesz, krążą po tym świecie jakiś... no to jest naprawdę bardzo ciekawy element yy, yy, z tym związany I, i, i oczywiście ty jako jako osoba widząca, tak, która potrafi sięgać w tych dusz, jakby ciebie to bezpośrednio też dotyczy, więc yy, ja, ja na razie się delektuję po prostu yy, tymi nowymi miejscami rozmowami i tak dalej walka mi się podoba, ale przyznam się, że gram na poziomie tym chyba średnim, tak, standardowym i czuję, że ja po prostu Zbyt, nie zbyt wiele musiałbym opanować, poświęcić czasu na czytanie jakichś dodatkowych informacji, wiesz, strategicznych, wiesz, jakichś wykorzystywania słabości, bo to jest bardzo skomplikowane w każdym RPG, wiesz, taki przeciwnik ma, na przykład, nie wiem, jest odporny na taki um, lodem, ale na przykład... Y łatwo go zranić, albo bardziej go zranić na przykład e, ogniem i tak dalej, no, a z drugim jest odwrotnie I kiedy powiedzmy, że na wyższym poziomie trudności to musisz z takiej wiedzy korzystać ja staram się, prawda, mieć taką drużynę pierścienia, w której, której bardziej na, na, niż na tym jakby ich, ich wartości błowie, zależy mi na ich interakcji, dlatego, że bardzo często się pojawiają właśnie, szczególnie jak w pewnym momencie masz właściwie wszystkich tych twoich kompanów złożonych z takich przygotowanych specjalnie y, y, Taki z, z jakąś taką misją, no nie? E, e, takie postacie, wiesz, że, że na przykład m, to nie są postacie, które stworzyłeś, tak? Bo możesz, prawda, w każdym momencie iść do jakiejś gospody tak? i tak powiedzieć, że szukasz kogoś, kto by ci pomógł e, w poszukiwaniu tam, nie, w, jakiegoś łowcy przygód czy coś w tym stylu, tak? No i wtedy masz generator postaci i robisz taką standardową postać. Ale spotykasz na etapie właśnie e, tak, takie postacie jak Edara, jak Keina jak no jak... jak Aloha chyba się nazywa, tak? Takiego maga. Aloha? Tak, jakoś taki, wiesz, to jest taki taki mag, który ma rozdwojenie jaźni, tak? Jakby, jakby są w nim jakby dwie dusze, że tak się wyrażę. No, taki mały spoiler, ale... I to się objawia, że on jest jakby taki spokojny, stoicki, e, wykształcony, a ta druga znowu e, dusza jego jest taka zbereźna, jest taki taki Mr. Jackie i Pan Jackie. Nie, Mr. Hyde i Pan Jekyll... No, już zapomniałem, jak to jest. Ale w każdym razie, no i to, to jest ciekawe, dlatego, że to już to... W... Jak to było w Baldur's Gate, czy w tormencie, no nie w pewnym momencie sobie idziesz i nagle czasami to jest zależne od miejsca i tak dalej, ale odpala się między nimi rozmowa i ona jest dosyć zabawna, no nie? Bo, bo bo czasami jak się pojawia wiesz, kobieta w Twoim w tym oddziale, no to są jakieś takie docinki związane z tym. Oczywiście kobiety to są silne osobowości i nie, nie potrzebują mężczyzn, żeby ich bronić, więc jakby potrafią odpowiedzieć tak pięknym za na I to jest sympatyczne. To jest wiesz coś, co, co buduje wiesz, to w pewnym etapie to ja mam nawet problem, dlatego, że mam kilka tych postaci, takich, które mają tą osobowość dodatkową, które mają jakby misję, wiesz, bo też jest tak, że duża część tych postaci, z którymi podróżujesz, podobnie jak na przykład, nie wiem, czy w Mass Effect i tak dalej, to jakby masz misję z nimi związaną, tak, czy oni mają jakiś cel, nie wiem, Edar szuka informacji o, chyba o jakimś przyjacielu, czy bracie, czy, czy masz, kogoś z rodziny, nie, który, który w pewnym momencie jakby brał udział w tej wielkiej wojnie, ale po drugiej stronie, nie? I, i, I ta tajemnica, dlaczego on to zrobił i tak dalej, wiesz, to, to go zżera i, i, wiesz, to jest jakby jego, jego ta misja poboczna, nie? Wiązana z tym, co robisz, Ale jakby to nie jest coś takiego, że musisz, powiedzmy, tę misję robić yy, specjalnie, one same jakby przychodzą, wiesz, że jesteś na jakimś etapie i nagle się pojawia możliwość, yy, nie wiem, zrobienia czegoś dodatkowego, co by przysłużyło właśnie tej konkretnej postaci, no i to oczywiście... A powiedz mi, czemu teraz sięgnąłeś akurat po... Yy, po pilarsy, a nie po ostatnią tę. Wyszędnięte... Ojejku, jak to się nazywa? Ta gra o, że jesteś złym. Też taki klasyczny... Właśnie, rynek. właśnie dlatego... dopiero co, kurczę, dziura w mózgu. to Tyranny. Co wyszło. Tyranny. tyranny. Właśnie. Właśnie tyranny. dlatego sięgnąłem po Pilarcy. Ja mówię, kurczę, wyszło, wyszło Tyranny i, i już miałem sobie kupić teren, ale mówię, kurczę, przecież ja mam pilarsy, których nie skończyłem. To jest gra od tych samych twórców e, wiesz... To, też obsydian Oczywiście tam się mogło coś zmienić, bo Chris Avalon już nie jest, już nie jest scenarzystą Obsidianu. Ale nie mówię, no ale no zresztą będzie gubią, że może zacznę grać w grę, a nie skończyłem pilarsu, więc no w sumie to tak robię to po to właśnie, żeby mieć z czystym sumieniem móc zagrać w, w tyranii, wiedząc, że, że poprzednio, bo ja kupiłem Pilarsy właściwie zaraz po premierze. I to, jest, to, to był zakup, który. Który, który... To jest to, o czym Wiesz, zrobiłem sobie ciątku, na zapas, nie? tak? I, I ta gra nam mnie czekała no, ponad rok. No, czy, no bo ona miała premierę w 2015, już nie pamiętam dokładnie e, który miesiąc, ale od tego czasu wyszły... Tutaj, ale to było dosyć wcześnie, na początku chyba jakoś 2015 roku. Od tamtego czasu wyszły dwa dodatki. E, Biały Marsz, zdaje się. Wiesz, które, które tam kontynuują pewne wątki, tam rozwijają i tak dalej. Ale to, jakby to jest, ale też to, to jest inna historia. Jakby sumienie mi nie pozwalało po prostu kupić tyrannie przed skończeniem Pilarców i, i, i też jest tak, że właśnie na początku grałem sobie w Pilarcy tak wiesz, tu godzinkę, coś tam zrobiłem i tak dalej, tak dalej, i jak już w pewnym momencie wiesz, zżyłem się z tymi postaciami zżyłem się z, z tym światem, a ten świat jest przepięknie zrobiony, on jest oczywiście rysowany on nie jest bardzo zanimowany, w tym sensie, że tam nie ma jakichś dużo interakcji w tym wszystkim ale dla każdego, kto pamięta właśnie te złote lata kiedy grał w Baldur's Gate, kiedy grał w Planescape Torment, no to od razu poczujesz się jak w domu i to był moment, w którym w pewnym momencie, prawda, doszedłem do wniosku, że już że, że już nie mogę się oderwać, że, że czuję to, że już doszedłem do takiego momentu, że przechodzę z pracy, robię to, co muszę zrobić i e, odpalam grę i, i, i, i gram. i e, Naprawdę Pillars of Eternity jest świetna gra dla kogoś, kto po prostu ma sentyment do takich e, właśnie, e, użyję tego słowa, staroszkolnych RPG, ale ja myślę, że, że każdy, kto, kto lubi takie gry, to albo już poznał Pilarcy, albo albo poniesienie, więc nawet bym zaproponował, że yy, zróbcie tak jak ja, grajcie w kolejności, które te gry zostały wydane, prawda, najpierw Pilarcy, później Tyranny, bo Tyranny, z tego co wiem, to jest yy, też takie zupełnie inne ciekawe podejście, że po prostu generalnie grasz złym. Tak, że zło już prawie zwyciężyło, nie? Więc Pilarcy Tyranii naprawdę mm, polecam. Polecasz, Polecasz. Zwłaszcza, że pewnie teraz można kupić je za jakieś grosze. Tak, The Last Guardian, no tak, to, ho, ho. Najdłużej oczekiwana gra wszechświata, wiesz. Ja się śmieję, że już prawdopodobnie pierwsze za zamysły były, żeby stworzyć The Last Guardian na, na PSX. No oczywiście to jest nieprawda, bo, y z tego co, co, pamiętam, to chyba właśnie tam, y te pierwsze gry y tego te y Team ICO, -E, te tak się nazywa? Nie, tak. Team ICO, no UEDA. Tak, UEDA. To, y to gry, które powstawały na PlayStation 2, czyli Shadow of the Colossus, czyli Eko, y e e e Ico? Iko. Iko, tak. To były gry, które, które zamierzamy miały powstać na, na PlayStation 1. Z The Last Guardian wiemy, że to miała być jedna z flagowych gier na PlayStation 3. Później słucho niej zaginą, ale jednak fani cisnęli, cisnęli i nie pozwolili tej grze zniknąć. No i teraz w końcu. Czy ciekawe czasy. Połowie generacji się są, pojawia. Tak. Bo mamy rok, w którym, miesiąc, w którym wyszły dwie gry zapowiedziane spokojnie 10 lat temu. Mm -hmm. No bo The Last Guardian tak? i Final Fantasy 15 Naprawdę. Mm -hmm. No ale zostawmy się z Powiem tak, niedużo grałem, bo jeden wieczór na razie e, i powiedziałbym, że takich gier się dziś nie robi. Z wieloma względami. To może zostać odebrane jako coś ujemnego, jakiś coś pozytywnego, ale ja raczej mam na myśli to, to, ten pozytywny aspekt tej wypowiedzi. Mm -hmm. Bo... Mm, ten tytuł ma zupełnie inne takie uczucie obcowania z nim. Tak bym to powiedział. To, to, widzisz, no, grałem ostatnio, w, przez to, że mieliśmy ten szalony okres wysypu premier, to miałem okazję grać w dużo dużych gier pod rząd, tak. jedna po drugiej i rozgardzeń się kompletnie wybił od wszystkich. Hmm. Tu wiesz, nie ma żadnego, znaczy nie ma tutoriala. Jest tutorial, ale jest w zupełnie innej formie. Po prostu nagle na jedną czwartą ekranu pojawia się plansza, nie pauzuje się gra, tylko pojawia się plansza, która mówi, że jak to naciśniesz, to wtedy przywołasz tego triko. Pewnie okay, jak w każdej e... takiej grze, gdzie po prostu do, do momentu, w nie musisz używać pewnej umiejętności, to nie pojawia się komunikat, jak to zrobić. Tak? Że to, to tak jest zrobione, tak? Czy... Yy, właśnie, różnie. wiesz co, to jest dziwne Dlatego, że pojawia się ten komunikat i ja nie wiem Czy ja mam to teraz wykorzystać, czy nie mam tego wykorzystywać Czy mam to za chwilę wykorzystać, czy on się tak pojawił Żeby on tym wiedział do no końca nie podpowiedź, tak, tak. Natomiast yy, Na pewno niesamowite wrażenie Robi zachowanie tego całego zwierzaka Bo jeżeli Takie tamagoczy, jeżeli, prawda, tylko duże Wiesz co, wydaje mi się Że to jest gra, która bardzo mocno rezonuje Z ludźmi, którzy posiadają jakieś zwierzęta w domu. I że ja mam kota i szczerze mówiąc w niektórych momentach, kiedy ten, ten, ten zwierzak w grze coś robił albo tego nie robił, to miałem automatyczne odniesienie na przeniesienie po prostu jego na zachowanie mojego kota. Mhm. Że wiesz, że... że bo no koty jest... swoimi ścieżkami chodzą, wiesz, nigdy się praktycznie <laughs> nie słuchają. Tak, też. To jest to na szczęście nie spotkałem jeszcze właśnie to, o czym słyszałem, czyli, że chce, żeby on coś zrobił, on robi coś zupełnie odwrotnego, bo mam na mnie kompletnie wywalone. Aha. No ale to chyba patrząc po innych recenzjach, to, to na pewno prędzej czy później się pojawi. Natomiast to, co na mnie robi największe wrażenie, to, to że zachowanie tego zwierzaka jest, zdaje się być prawdziwe, to znaczy nie chodzi mi o wykonywanie poleceń, rozwiązywanie zagadek logicznych itd. Tylko chodzi mi o samo w sobie to, jak on... Jak po prostu się stoisz i patrzysz, co on robi, tak? To wiesz, a to on się przejdzie, a to tam gdzieś się położy, a to ziewnie, a to coś obwącha i nawet się, dosyć zabawnie się patrzy na no właśnie to. I co jest też ciekawe, to, to nie mówię o sobie, mhm. moja żona, która ze zwierzętami ma zawsze bardzo dużo wspólnego, nawet studiowała hodowlę końską, to cytując ją, ona, jak ja sobie grałem, ona stanowiła tak patrzyła na ekran przez chwilę i stwierdziła, że... To zwierzę wygląda wyjątkowo zwierzęco. W sensie, mm -hmm. że jej zdaniem, jego zachowanie było takie właśnie zwierzęce, ale w takim stylu, nie jak masz psa, który jest super ułożony, tylko właśnie bardziej jak spotkasz jakieś zwierzę w lesie. Mm -hmm. Ciężko mi się do tego odnieść, bo nie znam się aż tak. się, w ogóle jaką technikę zastosowali, wiesz, bo to jest, to jest jakaś sztuczna inteligencja, jak to, jakiś algorytm, który musieli zastosować tego, zachowania tego, tego zwierzęta, tego zwierzęcia i wierzyć ta, ta, ta, ta, te ruchy, mimo, że to jest jakieś zwierzę, które, które tam ma cechy nie wiem, to ma jakieś skrzydła, tak? Ma pióra, tak? A może latać? Nie, nie może latać. Ma, ma skrzydełka takie małe i może tak, tak, wiesz, tak latać, Aha. jakby, jakby się A nie pod... może tak odbijać, w tej tak? nieskończonej opowieści, ten duży pies, już tam gdzieś lata. No, ja tego jeszcze nie widziałem. Nie. Może będzie mógł na koniec gry, nie wiem. Bo... Że mu rosną skrzydełka, <głosy> będzie grzeczny, tak? Nie, no, tam padła ten, tak, że ma złamane to skrzydło. Oczywiście wiesz, no, jak to u Wedy, nie wiemy nic. Mhm, Gra mh. się zaczyna, bo to, te, o, o, to jest y, ciekawa rzecz. A więc gra zaczyna się tak, że... Ciężko powiedzieć, że to jest intro, czy co. Widzimy jakieś coś błyszczącego w ziemi. Jest zbliżenie na to, że widać, że coś wystaje z ziemi przyspane i lekko pobłyskuje. Nagle pojawia się cień, mhm. yy, tak jakby ktoś podszedł do tego, po czym nagle budzimy się chłopcem w świątyni, nic, nic nie wiadomo, nikt nic nie wie, o co chodzi i czemu koło nas leży to zwierzę, ma wbite włócznie w bok, ma jakieś złożone siodło, jakąś maskę, jest na łańcuchu. No i narrator nam mówi, że tam starszyzna mówiła o tych pożerających ludzi stworzeniach. Hmm. No i też nie wiadomo, czy ten narrator to jest właśnie ten chłopiec, czy, czy, czy nie. No, klasycznie jak w Shadow of i jak w Team Ico. Ale W Shadow of the Colossus? Czy, nie wiem. A no chyba nie było w ogóle narracji, nie? Tam, tam już było w ogóle tak, że. Tak, nie było głosu, tak. tak. No, tak, tak, tak. No. Ja żałuję tych, chyba, jakichś największych odżół. No nie, nie wiem, może jeszcze kiedyś wrócę do, do Shadow of the Colossus, ale nigdy nie skończyłem Shadow of the Colossus. I nigdy nie widziałem tego zakończenia, wiesz, tej historii tam. Tutaj już wiem, że jest dużo prościej, chyba. Można skończyć właśnie The Last Guardian. I też jest takie ciekawe zakończenie, ale no... Zrobimy kiedyś spoiler, najpierw, czym rozmawiać. Razem z The Last of Us. Ale właśnie to zwierzę, to jest właśnie chyba ta siła w ogóle tej gry, tak naprawdę. To jest to, że stworzyli taką takiego kompana, tak? Który jest jednocześnie narzędziem do rozwiązywania tych jakiś łamigłówek, tak, jakiś środowiskowy, jakiś, jakiś, jakiś elementów platformowych, tak się domyślam, ale jednocześnie y, tchnie y, jakieś takie sztuczne życie tak, w, w to, że, że, że to zwierzę reaguje w jakiś, jakiś sposób naturalny, że czasami że się buntuje i jeden z takich problemów, o których słyszałem właśnie, jeśli chodzi o Love's Guardian, to było to, że, że on gdzieś się potrafi zatracić, ten zwierzak w tym wszystkim i w ogóle cię nie słucha i wiesz, jak rozwiąza jakiś problem ale, ale, ale, Triko w ogóle z Tobą nie współpracuje. Nie, nie, nie, podąża za Twoimi komendami. I paradoksalnie, najłatwiejszym sposobem jest po prostu zrestartowanie gry. Wtedy, wtedy, nie wiem, e, zwierzak je, staje się bardziej posłusznym po czymś takim. No nie wiem, to jest, to jest coś no to absurdalnego, i ale. Wiem, tak... że jeżeli by mnie to spotkało, to naprawdę bym szalał z tego powodu. Na szczęście do tej pory tak się nie stało, ale sądząc po recenzjach, które czytałem, na pewno prędzej czy później się stanie. Ale to jest trudna gra, tak jak na przykład te pierwsze etapy przychodzisz, czy, czy raczej jeszcze do takiego momentu, w którym musiałbyś walić głową w murnie, do jeszcze takiego etapu nie doszedłeś. Wiesz co, ja mam z tą grą tak, że cały czas nie wiem, co robię, to znaczy... Gram trochę po omacku i sądząc... Po nie to, wiesz że czego żeby nie ma motywacji, tak? Że... Znaczy, nie, nie, to właśnie nie, nie chodzi o brak motywacji, tylko tak naprawdę bo ja nie wiem, gdzie mam dokładnie iść. Wiesz, wchodzę do nowej lokacji, kręcę się po niej, po czym widzę, że aha, tu jest jakaś ścieżka dalej, no dobra, to idę tu, ale czemu idę w tamtą stronę, czy, czy to ma jakiś głębszy sens, to, to tak naprawdę nie wiem. Mhm. Po prostu, no bo cała gra polega na tym, że rozwiązujemy zagadki logiczne w ten czy w inny sposób, przestrzenno logiczne polegające na tym, żeby iść dalej przed siebie. Mhm. Natomiast... A to taki bardzo otwarty świat. Stronę, no właśnie, to no są pomieszczenia... Cały czas masz wrażenie, że idziesz coraz głębiej w ten otwarty świat, a to nie jest tak, że łazisz, wiesz, nie mm -hmm. wiadomo, masz, masz lokację, y, która, nie wiem, na przykład y, przeskakujesz i za tobą zerywa się most, więc wiadomo, że nie możesz wrócić. Y, no i... A żeby wydostać się z tej lokacji, to na przykład musisz w jakiś sposób przeskoczyć na wyższe piętro, tak? I teraz kombinujesz, jak to zrobić, żeby zmotywować tego zwierzaka, żeby ci pomógł. Nie wiem, przykład mhm. z samego początku gry, kiedy e, w, jesteś w o, takiej ogromnej komnacie i widzisz, że z sufitu tej komnaty zwisamy jakieś łańcuchy. Więc zakładasz, że no ok, pewnie muszę się wesprzeć na ten łańcuch. Więc musisz w jakiś tam sposób kombinując e, zrobić tak, żeby ten zwierzak stanął na dwóch łapach, wspinasz się po nim i z jego łuba wskakujesz na łańcuch. Cała sztuczka polega na tym, że ja grając tak naprawdę nie do końca czuję się panem sytuacji, to znaczy nawet w tej scenie z łańcuchem to było tak, że ja trzy razy właziłem na niego, skakałem jemu z tej głowy na ten łańcuch, ale tak, raz czy dwa, on zamiast stanąć na przednich łapach i tak się podbić do góry, to on po prostu się oporościany, ja byłem bardzo za nisko, a pozostałe kilka razy kompletnie nie byłem w stanie wyskoczyć tak, żeby się chwycić tej liny. Hmm. Więc tutaj bardzo mocno czuć tą właśnie dzisiejszość, o której mówiłem, że ta gra nie jest łatwa, prosta i przyjemna, wręcz przeciwnie, gra nie wiem, czasem potrafi być yy, mocno irytujące. Yy. Yy. Nie, no to za dużo powiedziane. Absolutnie nic takiego mnie nie spotkało. Nie się Aha, na razie. Okay. W, ogóle, w ogóle nie miałem takich sytuacji, Nawet jak wtedy skakałem, to było takie, okej, okay, dobra, jeszcze raz, jeszcze raz. Nie było tej, tej, tej mm -hmm. poziomu irytacji, ale być może to jest efekt tego, że na razie zacząłem w nią grać. Tak okaże się, że za 6 godzin, mm -hmm. jak któryś kolejny raz spadnę przez to, że kamera źle się ustawiła, to będę myślał inaczej. Natomiast yy, ciekawy jestem, czy tam jest coś dalej, jeśli chodzi o tę fabułę. To, to jest dla mnie tym motywacją do grania dalej, nie? Że, że czy tam faktycznie to czegoś się dowiem, na przykład ki, ki, czym jest to stworzenie, albo czemu ja jestem nagle w jakiejś opuszczonej świątyni, mhm. albo czemu idę przed siebie, czemu tego chłopca tam wywalili, kim on jest, czy on też ma jakąś rolę, czy ta więź, która się czemu to w ogóle... Aha, no bo czy ja w nie, ogóle nie, nie grałem w Last Las Guardian, ale domyślam się, że prawdopodobnie mogliby to zrobić, jak mieliby śmiał, tak uderzyć. Wiesz, w całej, cała gra wytwarza między tobą, a, a tym zwierzęciem, między Trico, coraz głębszą więź, taką, taką bardzo emocjonalną mm. więź, no bo tak jak, tak jak zwierzę, no nie jak, jak przyjaciel, najlepszy przyjaciel człowieka, pies, prawda, no to jest, to jest, no... Ci, którzy mają psy, no wiedzą dokładnie, o co chodzi, tak? To, to, to, jest, yy, to jest coś takiego, że w pewnym momencie, wiesz, dochodzi do jakiejś sytuacji w tej grze, nie wiem, tak mi się wydaje, że na przykład, nie wiem, może trikoginie Jakiś taki moment być. I ja, ja oczywiście mówię to z perspektywy osoby, która nie, nie, nie grała, więc ja zgaduję. Ale być może właśnie cała gra doprowadzi do takiego kombinacyjnego momentu, w którym coś takiego tragicznego się stanie i, i, i wiesz, i mowa, być może o to w tym wszystkim chodzi, no, nie, żeby pokazać jakieś emocje straszne. Nie? Nie, wiem, ja, znaczy, nie chcę ja... przyjść nikomu zabawy. Ja nie wiem, może, może chłopiec ginie, a, a zwierzę przeżywa. No nie. Może być i tak, nie? Ja w ogóle to teraz nie będę. Chcę się jak to powiedzieć, bo to jest coś, o czym ja nie miałem pojęcia ze zwiastunów żadnych. Natomiast w grze pojawia się tak mniej więcej w jakiejś trzeciej minucie grzy, gry. Aha. E, okazuje się, że nasz sympatyczny zwierzak ma pewne zdolności, o. które nie są takie oczywiste na pierwszy rzut oka. I teraz tu też pytanie czemu, jak, dlaczego, o co chodzi. Telepatia, nie. Nie, nie, nie takie... że karczane. że nie mówić, czy nie mówić. się, no że to jest trzecia, jakieś straszne... Trzecia minuta gry, więc to ja ja, to, ja podniosłem brew, kiedy zobaczyłem. No dobra, to to powiem. E, a więc e, w grze znajdujemy taki właśnie jakby błyszczący dysk i w momencie, w którym tym, to lustro niby kiedy nakierujemy tym lustrem w jakąś stronę, tak jakby skupiamy w tą, w tą wiązkę światła w którąś stronę, to wtedy nasz kochany Triko wali piorunami z ogona w to miejscu. A a wiesz, byłem blisko, jeśli o. tak myślałem sobie, zaraz Sto tu nie powiesz, że, że tak, ma laserowe oczy. I że, że strzela no, laserami. efekt jest podobny. No i to służy też do rozwiązywania zagadek, czyli na przykład Przez taki element no, mechaniki, musimy... no tak. No. no tak, tak, tak, mechaniki, tylko wiesz, to pytanie, no bo w grze UED mechanika zawsze była związana jakoś z tajemniczością świata. I teraz pytanie, czy on po prostu mu się tak strasznie te pióra... Czy Zastanawiałem się, się, że jak mówisz, ja... że to jest w 3 minuty, to jest pewnie część tutoriala takiego swoistego, więc... Tak, tak, tak, no bo to jest jedna z głównych mochanik, które się pojawiają, że no, wiesz, widzisz ścianę drewnianą, to musisz doprowadzić do tego, żeby Iko podszedł pod tą ścianę i żeby ogonem, y -hmm. piorunami ją rozwalił. Y -hmm. A tak wizualnie ja w ogóle zwracasz uwagę na to, że ta gra powstała tak naprawdę na, na, wczesną, na, na wcześniejszą generację, czy, czy to w ogóle nie ma znaczenia, że ta gra jest jednak jest mimo wszystko piękna, ma swój, ma swój styl, ma, ma, ma, swe, ma, ma coś, coś własnego, że jest jednak, może nie ma technologicznie jakichś rozwiązań, które by zrywały bereciki, ale jednak e, stylistycznie jest piękne tak? Nie wiem, Journey nie jest jakąś grą specjalnie skomplikowaną, ale jest grą no, artystycznie no, na bardzo wysokim poziomie. Znaczy, ja mam wrażenie, że ta gra wygląda tak, jakby była z Paz trójki, ale... Są momenty, w których jest ośniewające. Mhm. I to jest strasznie dziwne, bo grasz, jest ok, jest tak, eee, ja widziałem, widziałem brzydsze gry, po czym nagle wchodzisz do jakiejś lokacji, wiesz, odpowiednio słońce pada, tu jakieś coś, drzewko rośnie, trochę trawki, wiaterek wieje, wszystko się rusza, włosy na, na tym zwierzaku, znaczy pióre na zwierzaku też się ruszają i nagle jesteś już łamiony. Takie, wow, jak to świetnie wygląda, jakie to jest piękne. No To jest też problem właśnie, kiedy tworzysz grę tak długo, bo nie na tworzyli tę grę, 10 lat? Może mm -hmm, to, jest, to pewne rzeczy, no przecież nie wyrzucisz ich, nie, jakby nie będziesz, bo, bo to jest tak jak... E, e, k, nie, nie wiem, co, co to była za gra, już nie pamiętam dokładnie, ale było tak, że zrobili coś, nie wiem, czy może było z Duke Nukem Forever, dlatego Duke Nukem Forever nigdy nie powstał, bo kolejne etapy, które zrobili, jak wiesz, do, do gry i co, co dwa lata się okazało, że to co zrobili wcześniej, to już było w ogóle technologicznie, wiesz, i, i graficznie, i tak dalej, to już było sto lat za ten, więc trzeba było coś nowo od nowa, od nowa, od nowa. Od nowa. Więc tutaj chyba poszli na komponent, pewne rzeczy zostawili, poprawili pewnie tekstury i tak dalej, ale te nowsze rzeczy, które stworzono już konkretnie na tą generację relatywnie nie, nie, nie tak dawno temu, no to one robią wrażenie, ale tak mi się wydaje, że chyba naj, najbardziej, najistotniejszym elementem tego wszystkiego to jest właśnie ta, ta więź, ta przygoda, ta, ta historia, bo, bo nie wiem, czy tam kogokolwiek innego spotykasz na, na, na, na, w tej przygodzie, czy to jest po prostu taka samotna wędrówka, w sensie samotna, czy tylko tego chłopca jest tylko z tym, z tym zwierzakiem, czy tam jest coś więcej, czy tam jest... No ja też tego nie wiem jeszcze. No, no dobrze, no to najwyżej wrócimy w takim razie do Last Guardian, kiedy, kiedy, kiedy przecież, bo jestem bardzo ciekawy twojej e, końcowej opinii, bo ja I... widzę bardzo spojrzowaną opinię w internecie. Są ludzie, którzy są zachwyceni, którzy mówią, że nieważne problemy techniczne, nieważne niedociągnięcia, ta gra to jest taki, to jest cud świata, tego już się nie robi. Mhm. Jest druga strona, która mówi e, okej, okay, takie 7 na 10. Wiesz co, bo to jest też tak, że niektórzy mogą sobie tłumaczyć, wiesz, że to jest właśnie, jak powiedziałeś, gra UED i to, że czekaj na nią tak długo. Więc musisz usprawiedliwić w jakimś stopniu to czekanie? Nie czekałbyś na grę, która byłaby przeciętna. I to jest to. A z drugiej strony, tak długo czekając, masz pewne wygarowane bardzo, wiesz, oczekiwania, nie? Że, że poprzeczka jest bardzo wysoka. I, i nie wiadomo, czego się spodziewać. Dlatego pewnych gier, na przykład jak half Life 3, nigdy nie zobaczymy, dlatego że oczekiwania są tak, no, no, no, no nie wiem, no, czekają, że będzie ósmy cud świata, więc, a co, to, to jest niemożliwe, żeby tak było. I nawet jeśli to byłaby gra, tak dobra, jak na przykład okazał się być Wiedźmin, ale Wiedźmin... Nikt nie spodziewał się, że Wiedźmin będzie grą wybitną. Wszyscy wiedzieli, że po Wiedźminie II, Wiedźmin III może być grą bardzo dobrą, ale nikt nie spodziewał się po prostu czegoś takiego. Tak pewnie Wiedź... Harwaj III mógłby być ciekawą grą, ale wiesz, no, im dłużej czekasz, tak, tym, tym większym masz wyobrażenie, wie, jakby w twojej głowie buduje się obraz jakiegoś cudownego artefaktu, no nie? którym, którym no jednak gry nie zawsze mogą sprawdzić. i na pewno to będzie ogromny problem w stosunku na przykład, nie wiem, do 3, jak to się w końcu pojawi ta gra, to, co ludzie o niej pomyślą, jeśli, jeśli ona nie spełni ich oczekiwań, jeśli ona nie będzie jakby, no bo na pewno będzie odbiegała od wszystkich, wiesz, GTA, Watch Dogs i tak dalej, a przecież ona zapoczątkowała właściwie taki trend, nie wiem czy, czy niekoniecznie ona była pierwsza, ale chodzi o to, że wie, że, że to, to była gra, w której w której nie, nie, nie tylko grałeś, tak, może to, tam był ten świat otwarty, to, ale to jest temat na, na inną dyskusję. Ja myślę, że The Last Guardian y, to, jest, to jest jedna z tych wyjątkowych gier, do których warto mieć PlayStation 4 mimo wszystko, więc y, więc ja na pewnym etapie pewnie gdzieś też, y, jak mówię, kubka, kubka się buduje i, i, i, i trzeba, trzeba po prostu teraz y, w jakiś sposób te rozwiązania. Drogą, tak zupełnie innej beczki. Ostatnio się zastanawiałem, bo mamy to takie pojęcie ogólne, że internet ocenia mm -hmm. wszystko i wszędzie. Jak się pojawia nowy PlayStation Plus czy tam Games with Gold, to zawsze od razu jest, że beznadziejny miesiąc albo no okej, okay, tak. trochę beznadziejny, trochę okej. Okay. I ciekawy jestem, jak zostanie odebrany m, tak szeroko, m, kiedy do PlayStation Plus zaczną się pojawiać gry, które będą skierowane na PlayStation VR. Bo tak naprawdę no. nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to się stało. No przecież kto, kto powiedział, że ma ich nie być? Albo kto powiedział, że gra na PlayStation 4 ma być tylko na, nie na VR? Przecież jeżeli są gry na PS3, w której nie możesz zagrać, bo tylko PS4, to równie dobrze może nagle pojawić się mm -hmm. w ramach gier na PS4 tak. gra na PlayStation VR. I zastanawiam się, jak bardzo głośny będzie jęk zawodu i w ogóle Sony oszukali i tak dalej. wiem, no, kwestia jest taka, że najpierw muszą zbudować tę bibliotekę, żeby mieli co dodawać, ale wydaje mi się, że w, w pewnej przyszłości, być może nawet bliższej niż dalszej, no musi tak być, że pojawią się, że, że będzie gra na Vita, na PlayStation 3, na PlayStation 4 i na PlayStation VR. To Aha, móc. to mi się w ogóle dodatkowo będzie, tak? Bo ja, ja bardziej myślę, że zamiast którejś jest gier na PlayStation 4, będzie gra na PlayStation VR, jako wiesz, no... Znaczy, to jest, to jest, Ta tak, te gry na razie są bardziej takimi, to też rozmawialiśmy, wiesz, takimi demówkami, że bardzo mało jest gier, które, o których można powiedzieć, że to są pełnowartościowe produkty, więc jakby nie ma jeszcze czego wybierać, ale takie spokojnie właśnie te demówki, tak, to mogliby spokojnie dorzucać. Szczególnie, że one też robią wrażenie i w momencie, kiedy one są dorzucane za darmo, to ty masz jakby taką motywację, a za darmo to sprawdzę, nie? To mi, co, co mnie to kosztuje? I no, to może w pewien sposób w, w, w, uzasadnić no, zakup jednak drugiego komponentu, tak, akcesorium, jakim jest PlayStation VR, szczególnie, że w, w tym momencie jakoś o PlayStation VR się dużo, dużo nie mówi, jakby był ten moment premiery, gdzie wszyscy się bardzo nagrzali, prawda, że chcą zobaczyć i, i nawet im się spodobało, ale w tym momencie jest cichutko, a mam okres świąteczny, prawda, więc powinno być przynajmniej kilka takich tytułów, które, które obok tych tych poważnych gier, dużych gier, wiesz, triple A też, też są na, na, na PlayStation miar. Ale z drugiej strony przyznam się, że w ogóle nie śledzę. Nie śledzę ani sceny Oculusa, ani sceny HC Vive, więc ja nie wiem, co się tam pojawia. Jakby to jest zupełnie poza moim Takim nawet nie okręgiem zainteresowania, ale po prostu kwestia tego, że jak nie posiadasz pewnego sprzętu, no to to cię tak specjalnie to nie interesuje. Wiesz, i, i... To takie no, automatyczne jest trochę, że, tak. że, że no, więc może się okazać, że... Przemy tak że... po nie śledzisz nowości wydawniczych na Wii U. Tak, tak. A są jakieś tam, co się dzieje? Tam? Zelda no, nowa okay. ma być, no, tak? Za, no, za, za no, dwa miesiące. Dłuż, za dwa lata. albo ma nie być. Ktoś ale, na jakimś forum internetu. Ale zobacz, jak napis, długo będą musiały, jeśli, jeśli ta Zelda, no ona dopiero wyjdzie, kiedy ma wyjść? W, gdzieś w, w drugiej połowie? Czerwcu, chyba. W czerwcu, tak? Więc jak długo jeszcze będą podtrzymywać przy życiu Wii U? Jak już w, w, w marcu ale ona wyjdzie Ale z... Ale ostatnio właśnie wiesz, ktoś napisał na forum internetu, że nie będzie na Wii U. Zeldy? Tak. A, to chyba jakiś szaleniec, który nie widzi, że praktycznie no. na wszystkich pokaza gdzie, e, gdzie pokazują grę na żywo, tak, że ktoś gra i tak dalej, to właśnie na Wii U. Wiesz, oczywiście tam pojawił się ten słynny e, krótki odcinek e, tam chyba z Jimmy Falonem gdzie Reggie prezentuje najpierw tego Mario, e, Super Mario na, na telefony komórkowe. To też ciekawe czasy, że pierwszy oficjalny reveal Switcha jako sprzęt, na mhm. którym się gra, jest w programie Talk Show. Tak, ale to, to wiesz, to chodzi o zasięgi, to, to, to już wiesz, że y, chodzi o to, że generalnie, jeśli chodzi o, o konsolę, nie, no to we wszystkich takich branżowych mediach i tak dalej, to wszyscy się zabijają, żeby coś się switchu napisać. to, Nawet by zapłacili, żeby tego switcha pokazać. Ale w takim programie, w którym oglądają na przykład ludzie, którzy kiedyś y, kupili Wii U, nie, przepraszam, Wii, a w ogóle zupełnie o Wii nie słyszeli, ale okazało się, że na Wii można grać w kręgle, w ping-ponga, w tenisa, no po prostu wszystko, prawda, łowić ryby, i, i oni wcześniej o konsolach mogli nawet nie słyszeć, albo słyszeli, ale nigdy nie byli zainteresowani, to nagle okazuje się, że ponownie Nintendo ma coś dla nich, nie? I, i Wii już się nie sprawdziło, ale być może Switch ich zainteresuje, tylko, że to jest, to jest marketing, to jest marketing i, te, i takie, te reakcje Jimmy Fallona, który po prostu rozpływał się tam ze szczęścia, po prostu móc, yy, prawda, yy, postarować przez, przez yy, półtorej minuty Zeldą, no to był, yy, Zeldą, co ja gadam, <laughs> Linkiem, to, to, to, yy, yy, no. to było ciekawe, tak? Chociaż ja przyznam się, że bardziej preferuję Konana i jego recenzję niż takie demówki. Za się zachwytał, bo ten filmem pierwszym. Tak, tak, tak. Zaraz tym jak schytowo, yy, Final Fantasy 15. Tak, tak. Final Fantasy 15, a propos tego. Naprawdę to jest ciekawe, że, że to, jest, to jest gra, która, która, yy, która polaryzuje yy, opinię, bo yy, ja nie jestem zainteresowany piętnastką. Niemniej dużo, dużo słuchałem różnych wypowiedzi na ten temat i zaskoczyło mnie to, że zdecydowaną wydać się grę, która, która ma jakieś dziury fabularne, które, które jesteś w stanie w jakimś coś wypełnić oglądając film. Ten Kingslave, tak to się nazywa? Taki ponometrażowy animowany. Gwardia Królewska, Ta, tak? Gwardia Królewska i że podobno ze względu na te braki fabularne, te jakieś dziury i tak dalej, będą jakieś patchy wydawane, w które, w które wprowadzą nowe sceny przerwnikowe, jakieś filmy, Pfff, Mózg rozwalony. Bo dla mnie to jest nie do pomyślenia, że po prostu no, wiesz, żeby kupować gry na premier wiesz, że masz wybrakowany produkt. Chociaż, wiesz, kwestia tego definicji czy znaczy on jest wybrakowany, nie, ale jeśli oni decydują się coś dodać, bo uważają, że jednak tego brakuje w samej grze, to znaczy, że że, że grena na jest nie... nie Niepełno. No ale a propos emocji... Piękne czasy, piękne czasy. A propos emocji, kończymy powoli długi odcinek fantasmagii, ale na twój odzew, drogi Piotrze, parę osób odpowiedziało. Przypomnę, że... Tak, dziękuję za wszystkie odpowiedzi z góry. E... Przyjemnie się je czytało. Tak. E... I właśnie jedną rzecz chciałem powiedzieć, bo mm -hmm. na pewno o tym powiesz. Tak. Ale na stronie pojawiła się jedna odpowiedź. E, zaraz już od razu powiem, czy ja bo jestem gołosłowny, z mm -hmm. e, tak, który powiedział o grze e, Lisa the Painful RPG, no właśnie. o której nie miałem zielonego pojęcia mm -hmm. i zacząłem o niej googlać i, i oglądać jakieś fragmenty rozgrywki i tak dalej i powiem, że zrobiło na mnie ogromne wrażenie. I, I też to jest dobry przykład na to, że teraz rynek gier wideo jest tak szeroki, tak rozległy, że czasami możemy nie mieć zielonego pojęcia, nawet interesując się nim jakoś bardzo mocno i nawet siedząc w tym hmm. menu, dużo, że, że wiesz, cię gry, które potrafią być... No powiem że rozmawialiśmy o tym, że, że yy, yy, wiesz, te, te duże tytuły, one do nas trafiają, nie? I że recenzje tak naprawdę ich celem nie jest ocenianie tych tytułów, które my, o, których my oceny nie potrzebujemy, tak? Bo już mam wyrobioną opinię, ale jakby żeby recenzować właśnie takie gry jak Lisa The Painful RPG, Albo nie wiem, jak ktoś wyciągnął Herstory, prawda? Ktoś, kto napisał pierwszą recenzję Herstory, no jakby wygrał złoto, bo wyciągnął perełkę gdzieś tam z yy, nieznaną, znaczy nieznaną, no, gry, która nie miała jakiejś promocji. Ta promocja była taka wiralowa, pantoflowa, że się tak wyrażę, nie? Ale to są gry, które, które które, nie mają budżetu. AAA. Nie mają promocji i tak dalej. I one znikają gdzieś w odmęcie tych wszystkich tytułów. Właśnie przydałoby się, żeby, żeby jednak te, te, te, te duże takie portale i tak dalej nie tylko recenzowały duże tytuły i się ścigały, na wiesz, kto pierwszy, prawda, sekundę po embargo puści, puszczam nie emituje i tak dalej, tylko właśnie tak jak to. Bo przypomnę, że pytałeś o, o takie momenty w grach, które wywołały u nas silne emocje i to takie silne emocje, które nie byłyby pozytywne. Bardziej. Właśnie smutku, jakiegoś przygnębienia, wiesz, no, takiego niesienia jakiegoś, wiesz, taki czasami nawet łzy, prawda? No coś, co, co było bardzo takie, takie, wstrząsające, takie wstrząsające przeżycia. I podałeś przykład na przykład swoje Valiant Heart, bardzo dobre. Ja, ja w ogóle sobie przypomniałem, bo paru tytułach, jak, jak wy, wypisywałem notkę, no niektóre też można było dorzucić. Pamiętam, że przecież kolosalne wrażenie zrobiło na mnie zakończenie Bioshock Infinite, nie? Więc no było takich parę momentów, które, wiesz, kiedy po zakończeniu gry jeszcze po prostu czujesz, że, że musisz po prostu siąść, i, I przeanalizować, co, co przeżyłeś, nie? I, i, albo jakieś takie sceny w grach i, um, i, i to jest ciekawe, że wspomniałeś że, y, tutaj Piotr, Piotrze, że, że y, twoja córka gra w The Journey. I co jest ciekawe? Właśnie. i Bardzo lubi I ty... bardzo lubi co jest najlepsze. Ona gra. Y... Ona przechodzi. Właśnie słuchaj, Jak on sobie rodzi z tą komunikacją? Się bo tam jest ta komunikacja taka niewermalna, tak? Że jakiś tam sceny, ona... są graczejni, tak? Są gracze, co jest najciekawsze i to dużo graczy, których spotyka, to są gracze, którzy wyplatynowali tę grę, dlatego, że mają ten taki biały strój, mm -hmm. ale co jest dla mnie najciekawsze, to to, że stało się coś, czego nie rozumiem. I opowiem tę historię. Grałeś w Journey. Wiesz, jak gra wygląda. Znaczy wiemy, się gra... Nie, nie grałem właśnie. To jest ta, to jest ta, ta plama na nie honorze. Grałeś w Journey. ojej. No to Journey to jest gra, która, tak mi się przynajmniej wydawało, jest absolutnie liniowa mm -hmm. i przechodzisz ją etap po etapie, i przejście jej zajmuje tak mniej więcej 2,5-3 pół trzy godziny. Mhm. No i tam ta podróż trwa, tak jest pustynia, pustynia, pustynia, jakieś tam ruiny, coś tam. I ostatnie etapy dzieją się w ośnieżonej górze w trakcie, górze w trakcie, w górze na ośnieżonej górze w trak, Jezus, no górze dobrze w trakcie śnieżycy. Mhm. No i e... Moja córka już kiedyś przyszła raz w po czym ostatnio znowu chciała w nie zagrać. No i sobie gra, gra, gra. No ja, ja jej odpaliłem, wziąłem normalnie New Game od zera i bez żadnego tam nic z No i ona gra, gra, gra. Ja wyszedłem na chwilę spokoju, zostawiłem ją samą, wracam za jakieś 15-20 minut. I nagle widzę, że jest w etapach zimowych. Mhm. E, widzisz, problem polega na tym, że, że ja nie wiedziałem że, żen, że tam się jest jakaś możliwość przeniesienia. I wiesz, no próbowałem wydobyć od niej, jak to się stało, że ona jest nagle pod sam koniec gry i powiedziałem mi coś na zasadzie, że poszła za jakąś postacią i tam był jakiś taki błyszczący portal w niego weszła i tu się znalazła, ale jest to dla mnie tak kompletnie kosmiczne. No, wyobraź sobie, żebyś zobaczył, że na przykład, nie wiem, Super Mario Bros. 3, tak jak tam były te teleporty, które przynosiły cię nagle do, do, do pozostałych mm -hmm. światów, także... Że zostawiasz turkę czy dziecko swoje, które gra, na, gra w świecie pierwszym, po czym wracasz do 15 minut, nagle w świecie ósmym, gdzie tobie się wydaje, że fizycznie jest to niemożliwe. niż przyszłość jest w młodych ludziach, I teraz, że, i, którzy się niekonwencjonalnie. I, i, autentycznie, i, wiesz, I autentycznie siedziałem i miałem taki chwilę zawieszenia mózgu, że na zasadzie zaraz, bo wiesz, to no było tak, że wyszedłem z pokoju, po czym wróciłem, że jest w zimie I tak a okej, okay, dobra, to już kończy. tak zaraz, ona gra 20 minut. Nie mogła jeszcze dojść do zimy. Więc zacząłem próbować coś wydobyć, no a dla niej y, takie spostrzeżenie na gry, jakie ja mam, jest, jest kompletnie niezrozumiałe. I dla ona po prostu się bawi gromy jak zabawką, tak? i to sprawia przyjemność. Przechodzi ją, stara się samemu wszystkie trudności pokonywać. Jeżeli jest jakiś zbyt duży kłopot dla niej, to daj im, padaj, proszę, żeby mi coś tam pomógł. Ale dla niej nie było w tym nic dziwnego, że ona poszła gdzieś i znalazła jakiś portal i się przeniosła do przodu. Mm. A wątpię, żeby wyszła do menu i jakoś odpaliła continue, no to, to wydaje mi się niemożliwe, więc... Y Okazuje tak się, to się właśnie jest... czasem potrafi stać. No, dokładnie. Yy, dobrze. Yy, w takim razie nic na nie zostaje, Piotrze, yy, drogi, tylko, yy, tylko zakończyć długi odcinek. Jak teraz zechę... Te... Jeszcze tak dodam, na zakończenie, właściwie powinienem był to zrobić na samym początku, ale na zakończenie, jeżeli ktoś przebrnął i przesłuchał, to, mhm. to dowie się, że ja jestem lekko najprawdopodobniej być może jakoś tam chory czy przyrzebiony i stąd mógł się brać momentami powiedziałbym, ciężki tok myślenia, który próbowałem przekazać. Ja myślę, że, że dzisiaj jeśli chodzi o dygresję, osiągnęliśmy nowy bardzo interesujący poziom, ale to jest też tak, że nie sami grami słuchacze Fantasma Gierii żyją, więc... Ach, my to wiemy wręcz, tak, że nie tak. tak, więc ja się bardzo cieszę, że że porozmawialiśmy nie tylko o grach, ale też o życiu. O świecie, który nas... Czyli zdradza... zobacz moje nawiązanie do tego, że jak powinieneś w intrze powiedzieć, ale i nie tylko? było jak najbardziej trafne. Tak, bo zwykle jak mówimy, ale nie tylko, to, to, to okazuje się, że jednak tylko tylko o grach, a tu proszę. Jest i nie tylko. Bardzo Ci dziękuję Piotrze w takim razie za, za tę długą rozmowę. Ja również bardzo dziękuję, jak zawsze. Dziękuję wszystkim naszym drogim słuchaczom. Pamiętajcie, żeby komentować. Możecie powie powiedzieć w komentarzu, co myślicie o, o dzisiejszej dyskusji, szczególnie o tej pierwszej części. Pamiętajcie, że żeby wpadać na stronę www.fantazmakieria.net słuchać codzienniki rozgrywki Piotrka. Dołączać do grupy Fantasmagiera na Facebooku. Lubić podcast Fantasmagiera i przede wszystkim na Facebooku. I przede wszystkim głosić dobrą nowinę od najpodcaście. Szczególnie, że zbliżamy się, jesteśmy blisko świąt. Kto wie, czy jeszcze. W tym roku myślę, że jeszcze coś nagramy. Zobaczymy, jak to, jak, jak to będzie z, z tym wszystkim na razie. Gdyby się okazało, że będziecie późno słuchać, to ja jeszcze dodatkowo, myślę, że Piotr też, składamy wam serdecznie życzę <grycie> z okazji świąt. Ho, ho, ho! Tak, ho, ho, ho smacznego całego, karpia, całego. oczywiście, bo karbo obowiązkowo, prawda, Piotrze? Chyba, że ty nie tak, jest karpia. Tak, szczupak królów. Tak. królów. Ja, ja, ja mam już dwa karpie, czekają na mnie tylko zamrożone wiersze. Nie ja, nie, ja nie wiem karpia. A słuchaj, to jeszcze mam taką małą dygresję na koniec, żeby podkreślić nasz dygresyjny temat. Teraz w sklepach już się pojawiły karpie. Już od pewnego czasu właściwie się pojawiły karpie. No i y, te, że karpie są żywe, bo tak jest przewidziane, żeby miały dużo powierzchni do pływania. Ponieważ y, o karpie należy dbać, żeby karp nie cierpiał, to teraz skończyło się sprzedawanie karpia w torebce i nieszenie tego karpia 20 km do domu. Tylko jeżeli chcesz kupić karpia, to pan... Y, obsługujący wanienkę z karpiami, karpia wyciąga, idzie na zaplecze, słychać mocne uderzenie młotkiem, potem wraca z karpiem w reklamówce, który już nie, no tak. mm -hmm. nie osadza. I teraz moje pytanie brzmi. Jaki jest sens kupować martwego, żywego karpia trzy tygodnie przed świętami? Jest ta tradycja polska, kiedyś nawet chyba o tym rozmawialiśmy, się śmialiśmy, że, że Polak to właśnie musi kupić żywego karpia, wrzucić go do wanny, żeby sobie tam kilka tygodni popływał, tak doszedł do siebie, prawda, jeszcze go tak zakropić wudeczką i tak dalej. No bo nie wiem, no bo wyobrażasz sobie, że na przykład kupujesz żywego karpia przed świętami i go wrzucasz do tej wanny i co, i się nie kąpiesz później w tej wannie, bo wam pływa i wiesz, on ma większe prawa od ciebie. To jest ciekawe, ale myślę, że to jest rzeczywiście pytanie z cyklu, jak żyć. <śmiech> Jeśli ktoś kupi żywego karpia, który, znaczy żywego w sensie, żywego martwego, karpia, tak? Na kilka tygodni przed świętami to chyba dlatego, że lubi po prostu karpie i, i, i nie czeka na święta, tylko sobie go przysmaży dużo, dużo, dużo, wcześniej. Zresztą karbie jest pyszny, tylko że ja jem tylko karpia na Trzeba święta. umieć go przy, przygotować. Pamiętajcie, w dzwonki, w panierce i na, na patelnię. To jest najlepszy sposób. I to jest świąteczny ten <laughs> Gotuj z Piotrkiem <laughs> i e, Jeśli ktoś e, ma jakiś inny przepis na karpie, to bardzo chętnie e, w komentarzach o tym... O tym e, poczytamy. I na koniec jeszcze też dziękuję bardzo Pawłowi. Jak wiecie, jeśli chcecie, możecie wesprzeć Fantazmagierię drobnym datkiem. Jeszcze dziękuję Piotrze, dziękuję wszystkim naszym drugim słuchaczom i do usłyszenia za tydzień. Hej. Cześć, cześć.